Dyrektywny podcast sportowy. Fani mnie na tylko, Facebooku tylko zaczepiają. Ro, ro, robić nie ma komu. Włączył? Tak. A przychodzisz ja w robię. czwartek na, na, w środę na Walencję? Czy nie? Ja mam jakiś bardzo ważny międzynarodowy telefon. Ja bym bardzo chciał gościa ostrzec, że już nagrywamy. Bo my zawsze zaczynamy w taki sposób. 148 odcinek subiektywnego podcastu. Przygotowałeś się pierwszy Zastanawiałem raz. raz. Zastanawiałem się, czy pamiętam. Okazało się, że pamiętam. O. Ósmy odcinek podcastu. Ym... O, Nie, ja jednak stwierdziłem, że jest mi ciepło. Tak, ten Rześki głos należy do redaktora Zawady, który się wyspał i przyszedł na podcast. Pogadamy, jak wy będziecie mieli w sumie połowę tych dzieci, co ja je mam. I wtedy zobaczycie, jak to jest, jak się człowiek wysypia, jak się nowy obywatel... Przyjaciel Mario zawsze pyta, Masz? miałeś kiedyś trójkę dzieci? No. A trzech chłopców? No. I tak urywa dyskusję. No, a dzisiaj, ponieważ musi się zgadzać ilość łysych na podcaście, to zaprosiliśmy gościa. E, co niektórzy nasi słuchacze skądinąd mogą gościa rozpoznawać po głosie, bo nie po... Fizis, ale nasz po fizis też w większości by nie mogli rozpoznać. No, ja, ja, ja kiedyś rozpoznali. Chociaż ja wygrałem konkurs, na moja twarz jest niepowtarzalna. Chociaż nie goście. Możesz mieszać, bo gościem naszym jest Bartłomiej Rabi. Znany słuchaczom z, to przykład z ubiegłego tygodniowego meczu Grand Derby, który, który, o, o którym nie mówiliśmy jeszcze, Ani komentował. Słowa. Komentował tak. I poprzednie wszystkie mecze w sportklubie też komentował. Barcelona oczywiście. No i nie tylko. I nie tylko, ale żeby nie było tak, że jestem obiektywny, więc z Barcelony zawsze mecze komentuję i się przybliżam do mikrofonu, żeby było ładniej mnie słychać. Ładnie ja go żadę. słychać? Pięknie. Teraz, no pięknie, teraz pięknie Dobrze, redaktora Magdziarza nie ma Bał się, nie przyszedł to Bał się, że, po, że co mu zrobię Po tym, co mnie opowiadał W, w poprzednim odcinku No tego, co, co on się bał, to ja nie wiem Bo tak powiedział, że on nie on cztery może cztery lata ze mną mieszkał w jednym pokoju, on już wszystko wie Że jest bardzo zajęty <śmiech> ma duże, On wie, czego się może bać Ma duże nagromadzenie obowiązków Jeździ na snowboardzie tak. Nie, już wrócił oh, No dobrze Słuchajcie, bo że do Adremu przejdziemy, czyli nie wiem, właśnie od czego. czego zaczniemy, języka. <głos> tak, bo mnie dawno nie było. Nie wiem, od czego zaczniemy? Ja chyba chyba Mistrzostw Europy. No właśnie, nie, były jakieś. Należy. Należy to. Bartek oglądasz Należy piłkę to ręczną? To nie, dlatego właśnie nic się nie odzywa <głos> i liczę, że mnie nie zagajisz. <głos> Dobrze, to jesteś z zabrza. A w Zabrzu była jest... Pogoń była, Pogoń Zabrze. W Zabrze była Pogoń Szczecin? Była Pogoń Szczecin? Była Pogoń Szczecin? Za daleko zapłynęła. w górę odrą. E... Jakoś się przedostała. E... Stan był wysoki. Tam była. Jak Węgiel jak, tak? wiem, że był spławiany barkami do elektrowni. Jak awansuje no. Pogoń Szczecin, to może nawet jeszcze będzie w Zabrzu. No Pogoń Szczecin, jeżeli Można chodzi o piłkę Reśla, to licencja. ma wielkie szanse awansu, bo prowadzi w swojej grupie i jest zdecydowanym liderem. A, a w piłce, liderem. no i też. No, proszę bardzo. I testują zawodnika, który się nazywa Vincent Bicana i przy okazji Brazylii, mogę coś powiedzieć, bo gra w Brazylii. O. Jak miał 16 lat został odkryty przez pewnego agenta, który poinformował ludzi z klubu Ole Brazil, że jest świetny koleś, tylko jest taki problem, bo nigdy w butach nie grał. Biega w workach foliowych i kartoniku położonym no tak. po te, po te, pod te wargi. Czy nasz przyjaciel tak robi, jakiego dziecko sobie przemoczy stópki, to wtedy zdejmuje mu mokre skarpety, wkłada go w zrywki i w te nóżki to jest z powrotem jest do butów. Ja ten sposób. Jadzia sobie. nie, nie, nie, nie, nie. Także A, no. dziecko może jeszcze zrobić karierę piłkarską w Pogoni Szczecin, dajmy na to. Jadzia? <grym> Jadzia? <grym> Jadzia, to Jadzia Aha. tak wyrobiane. no, A dobrze, no, no, kobieca piłka się rozwija, no, kto wie, kto wie. No. Jadzia jest wysoka dziewczyna, na banie, jak potacie, tacie, jak poszła. To... <grym> to prawda. Tata był też równie dobrym ramkarzem. Tak. W okulara, jedyny, jedyny w okulara. Jedyny bramkarz w okulara. Czy To jest ten bramkarz, o którym ja tak. myślę? To jest ten bramkarz, co to będziemy z nim pracować niedługo przy okazji meczu Polska-Portugalia. Na Stadionie Narodowym, którego nie otworzono jeszcze. że znaczy, otworzono. Żeby, żeby słuchacze się nie martwili. <grym> ale nie, nie, nie, nie będzie nie pracował poda... tam jako bramkarz. Nie, nie. Tam będzie pracował jako fotoreporter. A nie, nie, nie, nie, Otworzyli, ale nie do końca. Znaczy otwarcie było, ale już zamknęli. I już nie ma zgody na, na, na następnej No imprezy. bo trudno dopuścić do użytku stadion, na którym nie ma murawy. Musi być murawa chociażby, żeby stadion można no, no było ja dopuścić. Słyszałem wypowiedź prezesa. Prezes powiedział: No jak to? Tak położą, zielonym do góry, <głos> dwa dni przed meczem, a potem co? <głos> No potem, potem jest zaraz następny mecz. No Potem to już się nie będzie do niczego nadawać. 18 nie ma dni? Ja myślę, że prezesowi Ludem. bardziej chodzi o to, żeby utargować te loże, co ich nie może wyrwać od, A, od, no. zarządza, od zarządcy stadionu. On co prawda twierdzi, że akurat jeżeli chodzi o ten mecz, to się ugadali. Znaczy na ten to, wiesz, przyjdzie 15 osób Widziałem, co prawda, już co legioniści zrobili na stadionie narodowym. Przyszli na koncert, już zdążyli sprayem pomalować stadion w środku w legie Warszawa, także już są jak u siebie. No tak. Powybijali szyby. O, no proszę. No, obsikali sobie teren. Ale to stara, wiesz, to tradycja jeszcze z, Łodzi, z ziemi obitan i nowy obiekt trzeba osikać, żeby nie spłonął. No, nie wiem, no, czy pamiętasz, pamiętam, ale to, to ten... Obiekt. No właśnie, <gry> chciałeś się zastanowić. No taki zwyczaj, no nie wyszło. No. Historia pokazała, że nie wyszło. No, no. Także, albo trzeba osikać, żeby się dobrze paliło. Zależy, czym się sika. No, no to, to prawda. Dobrze, to do tych mistrzostw Europy. Muszę odczekać, więc odszczekuję. Powiedziałem, że Hiszpania będzie mistrzem Europy. Nie, no nikt cię do tego nie zmusza. Nie, no ja się zmuszam, bo uważam, że jak coś mówię na antenie i słuchacze potem tego słuchają, to należałoby... Należałoby się jednak rozliczyć z tego. Powiedziałem, że Hiszpania będzie mistrzem Europy, a Hiszpania najgorszy mecz swój na, na turnieju zagrała wtedy, kiedy przyszło grać o... w finał z Duńczykami. A Duńczycy zagrali... Nie, no Duńczycy zagrali przede wszystkim znakomicie. W obronie rewelacyjnej. Absolutnie rewelacyjnie rozczytali całą grę. No, tak, hmm. no, tak, tak naprawdę oni byli doskonale przygotowani, na co, czym Hiszpanie mogą ich zaskoczyć. I No Ale Hiszpanie też nie grali na swoim normalnym poziomie. Także, e... To w ogóle był dziwny mecz tak naprawdę. No, no w ogóle było... świetny, w ogóle tak, jeden z najlepszych na turnieju. No tak. W odróżnieniu od, nie wiem, meczu Serbia-Chorwacja, który był dużo gorszy. No może akurat tak się zdarzyło, że no, mówi się, że na turnieju musi przyjść słabszy mecz. No i to, to, to widać, Polacy było zaczęli to miał, od słabszego aczkolwiek... meczu, później zagrali jeszcze dwa jeszcze słabsze, jeszcze słabsze. No aczkolwiek Hiszpanom również nie wyszedł mecz trzecie miejsce. No. No ale to już wiesz, mecz o trzecie miejsce to... Też, przypomnij jak sobie Chorwacia, jak Francja, grała, jak Francja grała o trzecie znakomizji. miejsce w 1982 roku na przykład. Albo jak e, grała Bułgaria w 1990 roku o trzecie miejsce. To wtedy padły złote słowa, Trifon Iwanow zmęczony był już na hymnie. <grym grym> Mecze o trzecie miejsce generalnie są bez sensu. Powinno być tak jak w grach typu tenis. Przegrałeś półfinał i po pierwsze I nie jest tak. żadne poważne widowisko, a po drugie spięcie najważniejsze minęło. Mogłeś zostać mistrzem świata czy Europy. Nie zostałeś no. to trzecie miejsce jest nieistotne, Ile tak naprawdę. jest słuszna, no, aczkolwiek teraz nam zabrałeś jedyne medale. <laughs> co no, no Nie, ja no, nie no dostalibyśmy my i na przykład <laughs> Ta, też egzekwolny, tak, tak jak tak, że że są te, dwa brązowe. Dwa tak, tak, tak, tak, tak, tak, to jest dobre. Bo jak sobie przypomnisz, w jaki sposób wręczano Polakom walikantę bodajże, medal brązowy na nawet podium nie ustawili, tylko po prostu przyszła jakaś dzisiadała dała im po medalu do łapy i, i poszła. No. I tak wyglądała koronacja brązowej drużyny Piechniczka. A propos fajnych historii z medalami, ostatnio był w Brazylii taki turniej, Opinia się nazywa, to są największe rozgrywki juniorskie i facet, który wręczał medale, Zwędził jeden i wsadził sobie do kieszeni. Kamery to oczywiście zarejestrował. Był to były gubernator stanu Sao Paulo, wicegubernator. Że pewnie... dla wnuczka potrzebował. No nie tak. Natomiast ciekawiło, mnie... ciekawiło mnie to, czy nie zabrakło dla kogoś z drużyny zwycięzców, że na przykład bramkarz nie dostał jakiegoś papierowego, ale... No, jakieś zawodnicy nie protestowali, więc chyba mieli Kolejny jakieś... dowód jak... na to, że nasz Zapas. prezes i, i, i wiceprezes dziś to złote chłopaki. <głos> tak jest, <głos> to, wiesz, no jak, jak, mówił klasyk, jak mówił klasyk, nie wiedziałem za jaką dyscyplinę sportu to kazałem wytatuować za zajęcie pierwszego miejsca. Znaczy <głos> nie wytatuować, wygrawerować. No, bardzo dobrze. Rysiu. Bardzo dobrze, to prawda. No, bardzo, bardzo to jest budujące. Ja zawsze też chciałem mieć medal, jak byłem mały. Niestety nie miałem żadnych swoich, bo zanim się dochrapałem pierwszego medalu, nie, dyplomy tylko dawali. Bida była w Polsce, nie dawali medali, dawali dyplomy. A jak wygrałem bieg na 5 km, to dostałem czekoladę z Peweksu w nagrodę Mistrzostwa Kielc. No, z Peweksu. No. Do dolary. Tak, taką dmuchaną z bąbelkami w środku Rewelacja Niestety w klubie był taki zwyczaj, że jak ktoś coś wygrywał Czym się można było podzielić zresztą to, to się trzeba było dzielić Więc efekt był taki Możecie sobie wyobrazić, jedna czekolada na 16 osób. Tak, podkreślam, za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak pod, jak podkreślali dziennikarze, tak dzieńczycy powinni się z nami podzielić tym złotem. No to się podzielili. Odenrze w Wiśle załatwiła, was no przecież do, do dalszej fazy Ligi Europejskiej. Tego po prostu wzór podczas tego finału nie słyszałem w życiu, naprawdę. No bo to jest w Polsce jest... jeden człowiek, który umie komentować piłkę ręczną, nazywa się Włodarczyk. A reszta się do niczego nie nadaje, bo Piotr Dębowski na przykład, nie zna przepisów. No to już o, o tym nie wspomnę, i że, i że nie ogląda meczu, no ale to już mówiliśmy o tym poziomie wielokrotnie. No. Komentuje i nie ogląda meczu? To trochę tak. <śmiech> mam wrażenie, mam wrażenie, no no to Jak rozgrywanie wiesz... partii szachów w wyobraźni. no żebyś wiedział, no nie, no to... ale do <śmiech> tego to, jeszcze, wiesz, tam to przynajmniej się zna, zazwyczaj zasady, tak, jak się rozgrywa szachów Aha, w wyobraźni? No tutaj, tutaj niestety bywa, A tu wiesz... bywa różnie, no. Nie no, nie no, regularnie pada, padały, padały komentarze do akcji, która na przykład nie miała miejsca, no, bo została zrozumiana zupełnie odwrotnie i mimo, że sędzia pokazał w tą stronę, to on dalej się upierał, żeby mówił, że jest w tą. No, no to to jest, się nazywa to jest... szlachetna konsekwencja. To znaczy, może zaistnieć sytuacja taka, że miał inny obraz. Ale on był na hali. Aha, a, no to mówię inny obraz. Bo, I jeszcze bo ja monitor, czasami ja, mam ja e, sytuację ja taką, że mam inny obraz niż widzowie. I widzowie potem klaun, ten facet nic nie widzi, co za baran i tak dalej. Mają Wiecie. rację, bo czasami ten facet naprawdę nie widzi. I pretensje widzów są tym bardziej słuszne, że czasami się zdarza sytuacja, że ja po prostu nie widzę. Albo mój ciekawe, głos bo... idzie 3 sekundy do przodu, albo 3 sekundy do tyłu. O, to się regularnie w TVP zdarza cały czas, nieustające. U procesu. nich jeszcze nie ma, jest tak, że jest niesynchronizowany dźwięk z obrazem, w związku z tym bo najpierw, ty ma, najpierw mamy dźwięk ze stadionu i komentatorzy mówią, że padł gol albo nie padł, po czym piłka tak, leci, leci. A, ja już, a ja już wtedy wyrzucam telewizor przez okno, mimo <grym> tego, tak. że kosztował mnie sporo rad kredytowych. No, A dobra, w no, to klubie to nie ma decyzji. takich jaj przynajmniej. I jak już idzie, to zazwyczaj wszystko razem. Mm. Fakt, że w jakości nie takiej, jakbyśmy wszyscy nie. sobie życzyli. No, ale Oczywiście to... zarobiłem tam dużo pieniędzy i bardzo dziękuję przy tej okazji <śmiech> za umożliwienie mi tego zarobku. Natomiast mój pierwszy mecz Barcelony był taki, że w pierwszej połowie Messi ustawiał piłkę, jak krzyczałem, nie ma gola. <grymne> Natomiast w drugiej połowie <grymne> y już było uderzenie Dlaczego? głową, a ja mówię: Messi ustawia piłkę. <grymne> także. <grymne> no tak, to rzeczywiście no tak, no tak. to jest dysonans poznawczy. <grymne> przesunął ciut za daleko. Także... Ale ja muszę przyznać, Bartek, że jak y był jakiś taki mecz, że najpierw siedziałeś w studio tutaj z obecnym redaktorem Zawadą, a potem udałeś się gdzieś. <grymne> żeby komentować, to jakoś była taka, jakby Cię na Księżyc wystrzelili, żebyś tam komentował. Inne mikrofony są nie takie porządne jak tutaj u Panów. No my mamy porządne. Mamy porządnego dźwiękowca poza tym. To znaczy, nie, nie ujmując dźwiękowcom ze sportklubu. Z faktu, że ludzie oglądając rozgrywki na przykład hiszpańskie, czy tam angielskie są przyzwyczajeni do Kanał Plus. Kanał Plus to jest wielka firma światowa, a to jest 10 pięter biurowca, czy tam 8 a my mamy cztery pokoje, dwie kabinki skromne i tak dalej, i tak dalej. Tam jest w sumie w firmie zatrudnionych pięć osób, tam jest kilka tysięcy, może kilkasetek i to jest tak mniej więcej jak Mirandes zagra teraz z Bilbao, więc my jesteśmy Mirandes, robimy co możemy, ale jesteśmy Mirandes, no więc no Mirandes to Mirandes. A nie no jest w półfinale. No. <śmiech> Jakby na to nie spojrzeć. No ale wróćmy do Mistrzostw Europy, No, byśmy przeszli od nich co? Duńczycy po potrzebują, jak, jak, jak w piłce nożnej, potrzebują po prostu pojeść tak, tak. i tak, idealnie, dokładnie tak, tak miałem, nasunęło mi się to porównanie do, do tego, jak zostawali mistrzami Europy w 92 roku, jedyni beneficjenci wojny na Bałkanach, to Duńczycy. To teraz też pojechali na Bałkany, wyszli z zerowym dorobkiem. Z grupy i no i co? i Efekt jest taki, że dostali baty od Polaków, już płakali, że, że w ogóle nic, nic to, znaczy tego nie nazwał, Polacy zagali świetną końcówkę, no ale dobra. No i co? I wychodzą i wygrywają wszystkie mecze po prostu w grupie do końca i później półfinał, finał. I tak to się robi. Drużyna się napędza, z meczu na mecz, że coraz lepiej. Defensywa coraz lepiej. Oni nawet nie mają wybitnych oprócz Mikala Hansena, zawodników, no jeszcze Toft na, na, na kole nie no ale są przede wszystkim genialnie taktycznie przygotowani do każdego meczu no, tak jak się poruszają po boisku tak jak, jak wychodzą z kontrą, jak rozpoczynają każdy, po bramce znaczy ich, ich, ich, ich skrzydłowi, ich szybkość tych skrzydłowych jest po prostu fantastyczna no, to jest to co za najlepszych czasów tak naprawdę reprezentowała Francję i są nieprzypadkowo czy są wicemistrzami świata i są teraz... no ale Francja, Francja widzisz Francji, Francji nie, Francji było, nie no. ma, Niemiec nie ma a Niemcy dobrze grali, zadziwiające. Ja na samym początku, pamiętam na podcaście ostatnio mówiłem, że, że, że tutaj razem zresztą mówiliśmy z redaktorem Magdiarzem, że Niemcom to raczej się nie powiedzie, że Niemcy jakby mają ten szczyt z formy za sobą. A te mistrzostwa bardzo dobre. No Nie wyszedł im mecz z Polakami, no ale, ale, ale w ogóle mistrzostwo bardzo dobre. I w pewnym momencie jak powiedziałeś o tym, że Hiszpania zostanie mistrzem, ja nawet myślałem, że rozpędzeni Niemcy mogą tutaj jeszcze sporo... Najmniejszak, bo grali naprawdę fajnie. Znaczy grali ja, naprawdę ja, ja, ja też wywnioskowałem, wy, wywnioskowałem sobie, że Hiszpania będzie mistrzem po prostu po tym, jak popatrzyłem w jakich klubach i yy, jak dobrze przez ostatnie półtora roku grają reprezentanci Hiszpanii. Oni grają tylko, nawet Iker Romero, który jest emerytem yy, i praktycznie nie biega, ale zawsze potrafi rzucić błyskotliwą piłkę w rozegraniu. To jest chłop, który gra w Flessenburgu teraz, Liga Niemiecka. No, ale to też dowód na to, że nazwiska nie grają. No. No, tak naprawdę najlepszym rozgrywającym, najwięcej asyst jest Zorman, który gra w Vivek Jelce. Tak, no. tak, I jest... zresztą bardzo i zasłużenie moim zdaniem, dlatego, że, że chłop robi jedną rzecz świetnie, najlepiej na świecie. On po prostu jak widzi, że ma dziurę w środku, to on się nie bawi. On po prostu wchodzi w tą dziurę w środek i albo gra piłkę do koła, albo zrzuca sam. I ona w efekcie ma podobną ilość rzuconych, rzuconych go, znaczy on gorzej rozgrywa paradoksalnie w Wiwe Kielce, gdzie nie ma pewnego miejsca w pierwszym składzie, tak naprawdę. Niż, niż rozgrywał na takim turnieju jak Mistrzostwa Europy, to jest w ogóle bardzo, bardzo dziwne, natomiast ewidentnie w reprezentacji Słowenii wszystkie jego zalety są wykorzystywane przez trenera i kolegów i to jest taki też mój ukłon w stronę trenera Wenty, który też nie miał dobrego turnieju no ale poza tym jak, jak popatrzyłem kto mógłby zagrać, a był kontuzjowany w reprezentacji Polski, no to ja się też nie dziwię. No jak, się nie ma, jak się nie ma ławki i wypadają postacie absolutnie pierwszorzędne, no to ciężko jest wygrać tak długi, tak męczący i tak ciężki fizycznie turniej. To, co Wenta powiedział, w momencie, kiedy odpadliśmy już po tym, jak, jak Serbowie jak, znaczy jak m, to, mhm. już nie pamiętam, który tam, która drużyna nam po, po, po, pozbawiła nas awansu tak no, naprawdę do ćwiczenia. nas Duńczycy wygrywając ze Szwecją. <śmiech> tak, ale jak Duńczycy <śmiech> przegrali ze Szwecją, to no właśnie Duńczycy nas to pozbawi. Po, a później nam oddali, to wygrywając <śmiech> z, z, z Serbami to on powiedział, że następnego dnia lekarz, ale czytam wywiad z, z Maciejem Nowakiem, czyli trenerem, repre, tre, trenerem wróć, lekarzem reprezentacji piłkarzy ręcznych, powiedział, że on jak 15 lat w kadrze pracuje, czyli pamięta paru trenerów przez Bogdana Kowalczyka i tak dalej, to on mówi, że nigdy nie widział tak rozbitej fizycznie drużyny, jaką była reprezentacja Polski. i że nie było jednego zdrowego zawodnika, gdyby przyszło przegrać dzień po meczu z Niemcami, nie byłoby kogo wystawić. Nie byłoby... No, ale to wszyscy trenerzy tak narzekali na ten turniej. Ten turniej podobno był jakiś wyjątkowy pod tym względem, bo, bo, bo i Duńczycy narzekali, i Niemcy narzekali bardzo. No już nie mówiąc o tym, co się stało na koniec naszego meczu, No, ale no, me, w meczu z nami. A z czego ale... się wzięło to narzekanie? To jest typu... Ja jako laik pytam, znaczy, jaka jest wiesz sytuacja wiesz co, w sezonie wszyscy są. To jest tak naprawdę środek sezonu. Jest tam środek sezonu. To jest jedna kwestia, więc wszyscy tak naprawdę są, są, są w tempie. A najlepsi grają w Niemczech i w Hiszpanii, tak? Tak. W tak. Niemczech i w Hiszpanii, tak, trochę we Francji. No, tak, mm -hmm. ale tak no, i w pojedynczych klubach, typu nie wiem, Wiwe właśnie czy Weszprem. No, to to Vive, Weszprem, jest, jest, Dynamo Zagrze. No, to są takie, takie kluby pojedyncze, które tam mają jakąś walkę i mają kilku zawodników ze światowej czołówki. Ale i, i ten turniej, wszyscy mówią, że ten turniej był niesłychanie ostry, był toczony w niesłychanym tempie, to znaczy piłka ręczna w ogóle idzie w kierunku takiego bardzo szybkiej gry. Tak zresztą samo jak piłka nożna, stawia się na szybkość. Był taki moment, kiedy stawiano na wysokich, dobrze zbudowanych zawodników, kiedy, kiedy triumfy święcili zawodnicy ze Skandynawii. To się teraz zmieniło, w piłce nożnej idzie zdecydowanie szybkość, co pokazuje Barcelona i tym, tym, tym pem, czy Real. I, i tym tempem to idzie. I tak samo w piłce ręcznej. Już kończy się etap siły, który był i który Polakom bardzo dobrze służył, bo Polacy się świetnie w tym realizowali. A teraz już chodzi o to, żeby grać szybko. To, co mają najszybciej grające drużyny w tej chwili, no bo oprócz Duńczyków, którzy jednak nie grają na normalnie, bo oni ten turniej zagrali wyjątkowy, ale Hiszpanie czy Francuzi, którzy teraz też grają gorzej, ale no, no Chorwaci to jest bardzo szybko grająca drużyna, tam dwóch ludzi biegnie do kontry w momencie kiedy przeciwnik oddaje rzut na bramkę. Eee, to w, w reprezentacji Polski to pokazało rozegranie w ostatnich sekundach meczu ze Szwecją, że Zaręba Jurkiewicz nie wiedzą, gdzie jest piłka. Zawodnicy pobiegli do kontry, a oni umieją im, im jej dograć. Nie no, na, piłka została w miejscu na dziewiątym no, no mecz. To, no. to, to jest to, jest piłka. Bo nie wiadomo było, kto mają zagrać. To było ewidentne tutaj Jest pięć sekund na to, żeby rzucić w stronę bramki, tak? Eee, i o ile ja dla mnie to jest niewykonalne, bo ja bym tego nie umiał zrobić, bo jakbym to umiał robić, to bym zarabiał pewnie 200 tysięcy złotych rocznie, grając w, w, gdzieś w piłkę ręczną. Natomiast y, wierzę zawodnikom, którzy komentowali ten mecz, na przykład list taki reprezentant były Polski, powiedział, że to jest spokojnie w ogóle. Jeżeli tylko zawodnik musi wiedzieć, musi mieć przed sobą zegar, a nie stać tyłem do zegara i nie szukać kolegów wzrokiem po boisku, tylko po prostu podać piłkę i trzeba oddać nie, no, no, To są takie same schematy jak w każdym innym zespołowym sporcie, czy w, w siatkówce w piłce nożnej. No, po prostu ćwiczy się schematy, które, które ma się opracowane i które się wykonuje z zamkniętymi oczami, bo po prostu się to robi. Mechanicznie. No. A jeżeli Ale więcej jest... jak w każdej pracy. To ja, albo jak tak. No. Właśnie o to chodzi. Chodzi o takie schematy, które musi człowiek mieć wypracowane. I tutaj na przykład parę, parę takich schematów. Jeżeli chodzi o szybkie rozegranie, to nam brakuje od zawsze chyba. Znaczy, my, my, Polska Szyb... nigdy nie była silna, jeżeli chodzi o, o szybkie granie. Poza tym nie mamy kim. Tak, bo... Yy, bo Bartek Jaszka pokazał, że on jest niezłym rozgrywającym. Przepraszam, nie a... ma... że wejdę pogoni za Zabrze, tak chciałem coś teraz do tej pogoni. Tak, a, Bart a Bartek Jaszka taką ilość stratek miał na tym turnieju i tyle piłek, ile podał na przykład przez dwie strefy wtedy, kiedy były straty i podawał na kontry, no to mnie włosów mam niewiele, zrobił ale... Zrobił równie, złego tyle, co dobrego. No, no tak, dobrego tak. trochę więcej, dobrego na tak. szczęście trochę więcej. Tak. Nie, no miał takie momenty, że się budził, no ale tak, nie, nie można opierać gry o rozgrywających, którzy, którzy tracą co drugą piłkę. No. Także, no ale będzie lepiej, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Ten turniej, który nam przychodzi teraz grać do eliminacji olimpijskich, na szczęście się do niego zakwalifikowaliśmy. No ale też nie jest wcale obsadzony, tam dwie drużyny awansują. Gra Hiszpania, gra Polska, gra Algieria i gra Serbia. Serbia. Także dwie drużyny awansują, Hiszpania gra u siebie. Powie, ale jak to Siedmak powiedział, że Serbowie już nie będą tacy mocni w Hiszpanii. I mam hmm. wrażenie, że, że Serbowie, Serbo bardzo, bardzo pomagało, pomagała publiczność. To, jest, to, to było ewidentnie po nich widać, że ich niosła ta publiczność. A brali dobrą piłkę mi, ręczną, jest? ale nie, nie jakąś wybitną. Jak jest z Narybkiem? Bo o ile kojarzę bałkańskie sporty, to tam problemu z Narybkiem nie ma, bo, cały, bo jest powszechny, jest kult uprawiania sportu. Dzieciaki wracają ze szkoły, rzucają tornistry no i W pierwszej szóstce tych Mistrzostw Europy były cztery duże bałkańskie. Jak... No właśnie, a w Polsce jakoś tak... Czy w Polsce są ja nie dwa kluby kojarzę, i niewiele no więcej. jaka jako masowej względem. dyscypliny sportu. No właśnie, dyskutowaliśmy o tym w komentarzach pod podcastem. Bo ja... I tak jest fenomen dla mnie, że oni są tak wysokie. Z tego na rybka cały czas być w czołówce. Jak Wenta, jak Wenta zaczynał, zaczynał prowadzić reprezentację Polski, w Polsce było kilkuset zawodowych piłkarzy ręcznych. W tej chwili kilkuset piłkarzy ręcznych jest w Kielcach, w, w tych wszystkich szkołach związanych, nie mówię zawodowych, tylko mówię o dzieciakach, klubach w szkołach związanych, związanych z Wiwe Kielce. Samych drużyn juniorskich one odnoszą bardzo duże sukcesy, jeżeli chodzi o Kielce i Płock. To są drużyny, które regularnie jeżdżą na, na wygrywają poważne turnieje juniorskie we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, w Szwecji. Także to było w latach 80. co się przełożyło później na siłę iskry Kielce na początku lat 90., kiedy iskra zdobywała dwa czy trzy mistrzostwa Polski. Wcześniej jeszcze pamiętam Anilana, Wybrzeże. Tak, no to, to właśnie w tym, to chyba w, w tym okresie. W łodzi leży kompletnie. W, łodzi, w, łodzi, w łodzi, no, wybrzeże i się, wybrzeże się odbudowuje powoli. Powoli, powoli. No i tam Damian Waszkiewicz, czyli drugi trener reprezentacji, robi bardzo fajną robotę i rzeczywiście sam tych chłopaków wam woził na treningi długo i w ogóle tam kawał zdrowia zostawił przy okazji. Natomiast. Tak, to rzeczywiście był ten moment, że Anilana, Wybrzeże, Warszawianka, Iskra to były takie, Śląsk-Wrocław, to, to, to była czołówka w, tej, w, te, w tamtym okresie polskim, no i oczywiście Wisła-Płock, albo Petrochemia, albo Orlen później. Tak. No, no, no, tak, także no i grał w tej, w tej drużynie Grał na przykład młodszy Bran Bogdana Wenty W, w, w Iwe Kielce. Grał doskonały, najlepszy skrzydłowy jakiego Ja w Polsce widziałem Robert Nowakowski Który później wyjechał do Niemiec i regularnie rzucał Po 12-14 goli w Lidze Niemieckiej Także... No do... bracia Tłuczyńscy. Bracia Tłuczyńscy. No nie, no było tak, tak, świetny tak, tak, Maciek Stęczniewski w bramce. No było Rafał, Rafał Biernacki. No była taka ekipa naprawdę i, i to oni wyrośli właśnie na tej fali z lat 80. Później było trochę gorzej, no a teraz rzeczywiście jest dużo lepiej. Ten klub 100, który jest przy Vive Kielce, czyli klub firm związanych z Vive, to są firmy, które napędzają fizycznie, finansowo klub i, i, i związane z nim instytucje, no to powoduje, że, że jest w Kielcach, jest boom na, na, na piłkę ręczną i rzeczywiście w szkołach podstawowych w Kielcach w piłkę ręczną się gra, tak samo jak, jak w Płocku. Nie wiem jak jest w innych regionach Polski, no bo to, tego nie widać. Ja na przykład na wf miałem piłkę ręczną w szkole podstawowej w Kielcach. miałem piłkę no, Ja ręczną... też w Kielcach, ale nie miałem. A ja... no wiesz, bo to jest też tak Ale jak... fakt, że salę gimnastyczną miałem malutką. No. Tak, no, ale, ale było tak, że szkoła numer podstawowa 2, 15, 31, 24. Ale to było to... tak, że to było i szóstka też. Szóstka była szko szkołą, szkołą to, to sportową. To było tak, że, że było dość, to dość popularne, ale to też na fali iskry między innymi. To też mm. było na takiej zasadzie, że to niosła fala iskry. U nas było... było jasne, że jeżeli jesteś dobry, to w pewnym momencie wylądujesz na treningu iskry Kielce. Ja na przykład wylądowałem tam, ponieważ byłem dobrym prawem rozgrywającym, z dobrymi warunkami fizycznymi. To się okazało później, że zostały z tego słabe warunki fizyczne i słabe rozegranie, no ale na paru treningach się tam pojawiłem. Okazało się, że nie, nie umiem aż tyle, żeby grać w Wiskrze Kielce, natomiast regularnie grałem w reprezentacjach szkoły i i coś tam o tej piłce ręcznej dzięki temu do tej pory wiem. Ale tego na rybku tak naprawdę teraz, żeby, żeby zastąpić tych chłopaków, tu, tu, którzy teraz tak naprawdę kończą, bo, bo, bo, bo prawda jest taka, że nie wiem, pokoleje, pokolenie Lijewskich i tak dalej, ono powoli odchodzi. I tak naprawdę nie ma kim zastąpić. No, znaczy, te mistrzostwa pokazały, że są jednostki, którymi no można by było. Wchodzi o Rzechowski na skrzydło. Czyli nie ma tego, co jest w siatkówce po tej ekipie Ireneusza Mazura. Nie ma. Oni się już nie wykruszyli. Tak, i wchodzi w ten jest całkiem fajne. Tak, no, okazuje się, że. Jest, jest, to odkry, jest to odkrycie, o którym my w podcaście mówimy od półtora roku, czyli Kamil Syprzak. Go... Świetne nazwisko dla zachodnich komentatorów. <laughs> tak, ale, ale pamiętam, że przy okazji ostatniej dużej że imprezy dwa lata temu, mówiliśmy, że nie ma zastępców i wtedy wyciągnąłem rocznikowo dobrych piłkarzy grających w różnych klubach. Wtedy Sypszak grał tylko w juniorskiej drużynie Wisły-Płock i już był dużym talentem. On ma tak fantastyczne warunki jeżeli, fizyczne, jeżeli chodzi o grę na kole, bo to jest chłop wzrostu Woriego. Technicznie, jeżeli on się nauczy kilku rzeczy, to jest, on nie umie tego, co umie Bartek Lijewski, na przykład. Tego, że on nie umie złapać piłki, będąc przodem do bramki. W momencie, Jurecki. Kiedy, Jurecki. Kiedy, kiedy jest dogrywana do niego piłka, to jest cenna bardzo umiejętność, ale, ale to potrafi Agaldę to potrafi Vori, to nie, potrafi Jurecki. Dlatego, dlatego, dlatego dobrze, dlatego dobrze Jurecki. się dzieje, że jeździ, jeździ na zgrupowania, bo, bo obcowanie jego z Bartoszem Jureckim, który jest absolutnie wybitnym kołowym. to, jest, to Tak, jest to jest to absolutny to, co, światowy top. To co, to, co robi teraz Bartosz Jurecki w tym sezonie, to jest, no, a, aż przyjemnie patrzeć, no, jest nie do zatrzymania, jest fenomenalnym piłkarzem ręcznym. to tak, jest, to jest absolutnie. pierwsza trójka kołowych na świecie i to od lat, kiedyś byłem na meczu piłki ręcznej w Barcelonie, no i tam siedziałem, oczywiście klołem po polsku, jak to ja na meczu, jak mi coś nie wychodzi zawodnikom, którym kibicuję, ja to ja nie umiem po w innym języku, to sobie w tym... Znaczy umiem, ale, ale są emocje, to... to no I ktoś się mnie zapytał, co to za język w ogóle jest, dlaczego ja tak przeklinam? Ja mówię, że ja to po polsku. A ja mówię, a, po polsku. Najlepszy piłkarz ręczny w historii tego klubu był Polakiem. Ja mówię, tak? No Bogdan Wenta. Ja mówię, tak, mówię, no tam, są takie głosy? No tak, to, tak? to, to, to, to, to właśnie... To tak yy, tam w Barcelonie sobie... No, między innymi dlatego zapytać... przecież Barcelona przyjechała do, do, do Kielc zagrać mecz. między tak, innymi, tak. No, a, a drugie pytanie padło, dlaczego nie ma żadnych Polaków w Barcelonie? Tam od kolegi z trybun. Ja mówię, bo Polacy są za dobrzy na to, żeby grać w Barcelonie. To był taki moment, że Barcelona rzeczywiście wypadła poza Final Four. Nie grała w Final Four, natomiast zawodnicy na pozycjach, na których mogli grać Polacy, czyli Bramka, szmal czyli koło Bartek Jurecki, czyli... No to był czas, kiedy jeszcze... jeszcze czyli Karol Bielecki, Karol Bielecki na przykład, Bielecki, tak. I to, to ci trzej piłkarze byli tak na poziomie Barcelony, tylko że na Barcelonie, wtedy byli, byli w tamtym momencie za dobrzy. No tym w Niemczech ech. nie gorzej płacą, jak nie lepiej. Lepiej to się też, chyba, no, lepiej. Także, także to też wy, wybór jest jasny. No. I, I mimo wszystko Liga Niemiecka jest bardziej wyrówna najmocniejsza. No, to, to jest dla, dla jest ten... mnie fenomenem w Niemczech, to to, że tam, gdzie nie ma piłki jest ręczna, tam gdzie nie ma piłki ręcznej jest hokej, a jeszcze tam gdzie jeszcze zostało jakieś miejsce jest kosz i u Niemców to jest coś nieprawdopodobnego, że każde miasto ma coś zawsze mnie to irytowało w Polsce że, że w wielu dyscyplinach sportu jest tak, że, że Gdańsk ma ileś tam dyscyplin, Katowice mają ileś tam dyscyplin nie wiem za bardzo w czym jest Warszawa wyspecjalizowana, bo mieszkam tu już parę lat i się no zastanawiam. No teraz to tylko i wyłącznie w piłce nożna. No właśnie, no piłka nożna i co? I, i nic. Nic, no Była ZTS Politechnika w no, siatkówkę, ale, siatkówka ale pada... bardzo popularna w Polsce nie istnieje. Piłka ręczna nie istnieje. żużel. Znaczy jest, no jest Siatkówka na zts jest koszykówka na, na, no na tak, Politechnice. No, no, żużel to tak bardziej ale, ale, kulturowa. Bo tylko, to... że od jakiegoś miesiąca od tak. słyszę o tym, no, że ale... i w hokeju. Wszystkie kluby kończyło, są zamykane, bo nie tam, mają pieniędzy. Tak, no tak naprawdę futbol żarów wszystko. Kiedy tak. był żurzel w Warszawie? On był jakoś. No, był, no. wiele, ale to, wiele lat. Tak. No ale to jest. Na gwardii był żurzel. No właśnie. Na Gwardii, no, na Gwardii był boks. Na, na Warszawiance była fen, fantastyczna drużyna piłki ręcznej właśnie. Y, z, naprawdę z wybitnymi zawodnikami. Grzesiek Tkaczyk grał. W, mm. był jednym, zaczynał w Warszawiance przecież. Także z, Obrusiewicz był taki zawodnik fenomenalny. No to ślubnym przykładem są Kielce, gdzie mamy drużynę Ta. ekstraklasy w piłkę nożną. Mamy Wiwe Kielce i jest Fart Kielce. Który jeszcze dzisiaj wygrał, który wygrał. Chyba wygrał. Bo wychodziłem, to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, kończył się nie, nie, nie, nie, drugi set. Także to, to no, mógł jeszcze nie redaktorze. Sprawdź wynik fart Kielce AZS Częstochowa w siatkówce. Już się robię. Tytan AZS. Tytan <grym> tytan, AZS. Tak. No, tytan. Ile, w Kielcach. Tam... Nigdy, raz byłem na meczu pokazowym Żużla na Stadionie Błękitnych. Tak, tak, bo tam nawet, nawet bieżnia tam, była nawet przygotowana. Tak. Tam można było wjeżdżać motorem Na jeździć. którym kolega Szymek prawie stracił życie na rowerze. Tak, no tak to w Polsce jest, jest rzeczywiście inaczej. Ale zaintrygowałeś mnie tym, że była bieżnia, i teraz pomyślałem sobie, że ci żużlowcy przejechali i następnie. Czy znaczy to, bież... to była bieżnia <śmiech> To była bieżnia żużlowa. To była bieżnia żużlowa. była kontuzjogenny był to sport lekka atletyka w Kielcach. To była bieżnia żużlowa, tak. Próbowała się rodzić lekka atletyka też w Kielcach, no budowlani. Ciesza, opar, no, budowlani, tak, stadia mm. budowlanych jest całkiem niezły. Nawet Marcin Urbaś przez y, dwa lata należał do klubu chyba. Mm. Nie wiem, czy nadal trenuje w Kielcach, czy nie. Nie, nie, on Cieszę teraz pracuje w, pracuje w lechu Poznań. Jest, a? jest a? w drużynie piłkarskiej, uczy chłopaków biegać, u bakero. To jest niezwykle ważna cecha. No bo Wielu Kielcaku, zawodników tak. biega po prostu jak kaczki i nie, zwracając, nie zawraca sobie nikt głowy tym że właściwy sposób ustawiania stóp, właściwy sposób biegania wpływa na ergonomię ruchu, na wydatkowanie energii. W związku z tym zawodnik jeden, który źle biega, po prostu po 65 minutach jest już nie do użytku. Poza tym dorą się stąd kontuzje. Ale tak, tak no na właśnie. przykład było też w kielce jak Kielce awansowały yy, tak z, z trzeciej ligi do drugiej, z drugiej do pierwszej tak szybko. Czy jeszcze, jak kupiły sobie ta... elegancko awans, No Tak, tak, tak, tak. Andrzej, Andrzej, ta, Andrzej W. Ale... Andrzej W z, z, z dariuszem. W. Jeszcze jak to był kolporter, ale było tak, że Wtedy, <grym> wtedy, wtedy, wtedy, wtedy biwę wchodząc była jedną z takich szybciej grających drużyn i to między innymi była zasługa kieleckiego trenera Dłatlonu, który zresztą też ma mistrza Europy, Marka Kalwata u siebie uh -huh. i, i też lub który był wielokrotnie w tak Tak, Akwedut Kielce. I y, trener tego, Szołowski, jaki zresztą też świetny narciarz, uczył właśnie, uczył zawodników korony biegać. Po prostu uczył ich techniki biegania, ustawiania rąk, wszystkiego po kolei, właśnie po to, żeby no, to urbaś, się podstawowy jest podstawowej, po, podstawowej to, swojej... I na przykład zawsze ciekawiło Podstaw. to, że chłopaki, tak, jeszcze dosyć ślamazarne ruchy, jeszcze dosyć siermiężna technika, już siłownia. Już, tak, to, to, już jest to są dure. ryczki, które, które zaraz mogą walczyć z największymi twardzielami. Ja pamiętam, kiedyś przeczytałem taką książkę o Galinczy, i później się tym zacząłem interesować dalej. Brazylijczycy już w latach 50. brali komandosów, trenerów, którzy szkolą jednostki specjalne do tego, żeby pracować z piłkarzami, bo już wtedy wpadli na to, że jak ważne jest dla piłkarza odpowiednie przygotowanie fizyczne. I tak sobie pomyślałem, e, tutaj pelada, słońce. Wszyscy kopią na bosaka i na piastu, A tu jednostki specjalne. A tu jednostki specjalne, a tu przeglądy dentystyczne robili jeszcze w latach 50., a tu testy psychologiczne robili. Teraz jak nasz obraz tego co jest, ma się do rzeczywistości. O to takie ciemniaki, chłopaki z swaweli, a tu już to funkcjonowało 50 ileś lat temu. I teraz tak sobie przekładam na różne inne dyscypliny sportu, które u nas funkcjonują. Na to, że na przykład wyskoczył taki Adam Małyż, i, i poza Małyszem nie ma nic, Justyna Kowalczyk, poza Justyną Kowalczyk nie ma nic, i to jest fenomenalne dla mnie, że lata lecą, książki wychodzą, można te książki przeczytać. No to, to, to nie jest żadna tajemna wiedza. Jakoś nigdy dzień jest zawsze mądry po szkodzie, ale zawsze po prostu jest wiecznie mądry. Znaczy z po małysiem, szkodzie. z to, to powinno się trochę udało, udało no. z Małyszym na szczęście się trochę udało. No to tutaj redaktor Zawada miał wchodzić pod stół i odszczekiwać trenera Kruczka czy wszyscy mieliśmy tak naprawdę. No, no ale w tym sezonie to no, w tym na, razie, tak, no, ale... na razie to nie ma co odszczekiwać za bardzo, bo Adam Małysz nie skacze. <śmiech> Nadal <Nie skacze. śmiech> Małysz nie skacze, ale Stoch skacze świetnie, no, jest no. piąty w pokaże świata, no i, i, i, i no tak, i tak to, naprawdę co powiedział... biorąc pod uwagę styczeń jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Słuchajcie, no. ja się ogromnie cieszę, że, że jest Stoch i, i mam nadzieję, że będzie ktoś, ktoś jeszcze, bo to jest tak piękna dyscyplina sportu, która dzięki Małyszowi stała się taką masową dyscypliną, ale jest to coś niesamowitego. Byłoby no, katastrofą, gdyby tak efektowna dyscyplina sportu zniknęła z telewizji, bo wiadomo, nie ma Polaków, nie odnoszą sukcesu, od razu coś w... no Wystarczy zniknie. popatrzeć, co się zdało z Formułą 1, jak Kubica no, miał wypadek. No tak, ale to jest rodzaj takiej polskiej tradycji, że ale Kubica... zawsze były. Ale Kubica, Wysi, mimo tego, że. Zawsze, tak, bo nie, zawsze nie było były. Fortuna, to była jakaś. Tak, tak, tak, że zawsze się to, kojarzą, ze święta Białorusi na 194 metry. To prawda, to był najdłuższy Skok na świecie. Ja pamiętam ten Skok i byłem strasznie poirytowany już jako wtedy gówniarz. Bo oni yy, yy, anulowali tą serię tak. I ten rekord tak naprawdę się nie liczył. A, w sensie. a wtedy, a wtedy tak, w ogóle tak. nie, Żeby nie nakręcać to co, to co robi się teraz dla odmiany na przykład, Wtedy żeby nie nakręcać rywalizacji między zawodnikami e, O to kto skoczy dalej Przy okazji się zabije e, Nie notowano w ogóle oficjalnych rekordów W długości skoku Także FIAS przez długie lata miał, miał ten rekord. Ja miałem przyjemność kiedyś mieszkać z nim na zgrupowaniu y, y, drzwi w drzwi. Y, także parę razy z nim rozmawiałem, parę razy narty razem smarowaliśmy w, w narciarni, jak był zawodnikiem. I y, ponieważ mieliśmy razem y, stół do smarowania nart w COSie w Zakopiańskim, ja miałem lat 14, a on był wtedy właśnie naj, najlepszym skoczkiem świata, zaprosił mnie na dużą krokiew na... Y, na trening swój i siedziałem na progu, co nie, co nie każdemu się udaje w ogóle usiąść na progu w czasie czy to treningu, czy zawodu, bo tam jest po prostu nie, nie można wchodzić, tam tylko trener może wchodzić i siedzieliśmy z kolegami tam z mojego klubu narciarskiego i oglądałem w takich okolicznościach przyrody, jak to Piotr żegna się, później pluje, później się odpycha od belki. Jeszcze, jeszcze, jeszcze czasami jak ogóle, tak, tak, tak. W ogóle świetny facet. No. Z nieśmiertelnym wąsem. Chciałem powiedzieć, że Fart Fartkielce po bohaterskiej walce Polek Polek, no, jest ale tak, czyli do jednego. Czyli pole. dopóki oglądałem to było dobrze, bo oglądałem do stanu 16-12 w drugim secie. Uh -huh. No. no tak, no to było bardzo dobrze, bo pierwszy set wygrali. No właśnie. A potem już po prostu równo. No niestety. No to co zrobić? 25, 16, 25, 25 do 20. No nie, takie różnice 25, 27, 25, 27, 23, 25. No a, to po walce, to, po to walce. Także no. tak, jednak nie było. Po, tak po walce to, to ostatnio w na Open się skończył. No to, to, to, to, co żona się, działo, to żona to żona się, była, no. żona się mnie zapytała, dlaczego oglądam trzeci raz ten sam mecz. Po pięciu godzinach i 47 minutach nie mogłam uwierzyć w to, że oni nadal grają ten sam mecz i nie było po drodze trzęsienia ziemi. I ja zacząłem oglądać w i ja tak Zjadłem śniadanie, poszedłem znowu oglądać, zobaczyć, jaki jest wynik, znowu grali. Potem zebraliśmy się z żoną, pojechaliśmy do szwagra. U szwagra po jakimś tam czasie długim, dalej grali. I wypiliśmy kawę, jeszcze pogadaliśmy i mówię, no odpalę, odpalę, zobaczę, jaki był wynik i patrzę, że jeszcze jak grają po wynik. prostu i jeszcze grają i mówię, no nie wierzę, to było chyba wtedy 5 godzin, 9 minut. Potem mi w internecie transmisję urwało, mówię, no ale to zaraz muszą skończyć, no i dopiero jak wróciłem, to się dowiedziałem, że grali prawie 6 godzin. No, prawie 6 godzin, no najdłuższy finał, ale rzeczywiście nie wiem, czy widzieliście to, bo, bo y, większość ludzi wyłącza transmisję w momencie, kiedy wiadomo, kto wygrał, ja obejrzałem sobie wręczenie jeszcze y, pucharów. Oni Prawie się przewracali. Oni nie, nie byli w stanie ustać na dekoracji już normalnie. No, nie dziwię się. Grałem w tenisa parę razy, dwie godziny. Jeszcze no, w tym upalę. I to, a po amatorsku tak raczej drepcząc, nie? Nie, no, jeszcze no. w tym upale. Ja pamiętam tylko jeszcze jeden te, tego typu mecz, w którym zawodnicy słoniali, a wtedy zawodniczki. To był jakiś taki mecz Aranczy Sanchez z Nie pamiętam, z którą zawodniczką i tam była trzysetowa walka bo do dwóch wygranych i tam się skończyło chyba 16-14 w gemach w tym, w tym ostatnim secie. No, bo na ostatnim one górę, one, one się już przewracały. One już po prostu nie miały siły odbijać tej piłki. Naprawdę. I dlatego ale to świetny tak długo trwało, bo... jak, jak nie lubię Nadala to świetny finał bardzo mi bardzo bardzo... zaimponował Diakowicz to co grał po prostu tak konsekwentnie yy, ganiając nadala i wdając mm. się w nim w te wszystkie wymiany absolutna rewelacja i, i żelazna dyscyplina to jest, to jest, to jest, jest. No było widać, że on ma pomysł na mecz i to nie jest tak, że gra tam gdzie, yy, tam, gdzie właśnie nie ma nadala tak? to nie tak grał. Genialne, genialne, genialne, no. naprawdę rozwiązanie pod tym względem, aczkolwiek dziwię się, że, że, że tak naprawdę dotrwali do końca. <grym> że nie umarli w czasie. Nie no, 6 godzin, w, tam, tam, tam naprawdę było ciepło jeszcze do tego wszystkiego i przy tym Bo to, że, że u nas bieganiu. jest minus 20 nie znaczy, że gdzieś na świecie nie, jest ciepło. No, nie, nie, nie, nie, niesłychana historia. Słuchajcie, ale gdyby już minus 20 zagrali, to dopiero było Na ubierani w te wszystkie kożuchy albo w kierpce. Nie, na łyżwach. Kawałek dalej, jak rok temu przy minus 20 piłkarze grali. No i to z Włoch. No, no tak, bo byliśmy na meczu Juventusu. Przymarsł mi aparat fotograficzny do ręki. No i widać, jak się to dla nich skończyło. Dla ten, ten Juventusu? Ten nie, był nie no to żart był przecież. Natomiast no, mnie cały czas, tam pamiętacie, były te rozważania, jaka temperatura jest dopuszczalna, czy przy glebie, czy Dalej, gdzieś tam. tam. Hmm. No, generalnie trochę to było skandaliczne, że w ogóle ten no, to mecz było, został oczywiście, do, że tam rozugrany. Nie, no, w... nie, no takie warunki. Przede wszystkim boisko było nieprzygotowane do gry. Przede wszystkim zawodnicy włoscy, ja jako no, no, kibica futbolu, no, czułem się trochę odarty z emocji, no bo oni mieli, no, nie grali na 100%, ewidentnie nie grali na 100%, nie, no, 100%, nie biegać, chcieli, no. nie chcieli na, doznać kontuzji, no. zapłacić za bilet po to, żeby, no, moja drużyna wygrała co, rywal się nie stara, no, trochę to jest słabe dla mnie, nie, nie jeszcze... zawsze coś irytowało, nie chodzi o to, żeby wygrać, między innymi dlatego lubię Barcelonę, między innymi dlatego mam jakieś tam swoje ulubione kluby, bo nie chodzi o to, żeby wygrać, ale żeby wygrać w jakimś stylu, no, chłopaki nie biega chłopaki sterczą. Ja pamiętam, że to był taki mecz, który... nie no... jest ciężko Antifuł powiedzieć na tak naprawdę, co się działo, bo w drugiej połowie o. zaczęła się zadymka śnieżna. Zamarzły mi wąsy <śmiech> przez ten cokolwiek <śmiech> widzieć. Także tak, to, tak. A powrót, nie, no, żywo to było a powrót trafie, ze stadionu do hotelu to była... Czułem się troszkę... Wiem, jak czuł się, czuł się stary wiarus e, wracający nap podmosk, na, na, tak? Napoleona wracający z podmoskły. Tak. Na szczęście nie mieliśmy cynowych guzików. O. tak. Rzeczywiście, Mahabharata połączona z masakrą, to, to co w ogóle... No ale na szczęście na szczęście już był kiedyś jeszcze taki mecz Branubergen Bergen z Chelsea, jak bardzo mądry sędzia wymyślił, żeby go dograć. Oglądałem to na Eurosporcie, piłka stawała w zaspach śnieżnych, ale mecz się musiał odbyć i Hulic wtedy grał w Chelsea. Nawet bardzo fajnie wyglądał w takim kożuchu białym na głowie, na tych jego dredach, miał czapę, jak dziadek mróz w tym... No, ale jest, jest, jest w ogóle redach. jakaś taka tendencja w Europie. Chyba działacze wielu federacji uwierzyli w to, że jest tam efekt cieplarniany, w ogóle jest ciepło i, i Afryka tutaj już przyszła no, pełną gębą. My Czasami komentujemy mecze Ligi Belgijskiej, które są regularnie odwoływane. Przechodzimy do pracy, nie ma meczu. Wiadomo, oczywiście wszyscy radośnie to, to witają. Natomiast te boiska zmieniają się w klepiska Bo jak przychodzą jakieś roztopy To oczywiście wszystko wypływa Natomiast co sezon to się powtarza i w Belgii, i w Holandii, jeśli zastanawiam, kiedy oni wpadną na to, że jest zima, że jednak jest zima, że to, no, to są. No, ale wiesz w styczniu jest zima, po prostu jest zima, po ludzku, ale, tak, no bez filozofowania Nie ma ja po prostu tych kratek w kalendarzu nie jest starcza. A no, przecież trzeba. No, ale zarobić to, czym, kilka złotych To, o czym ja mówię, no, Niemcy mają dobry. przerwę, tak, a Niemcy jednak no, nie są na innej szerokości geograficznej. No. Cudem jakimś nie, niewysłowionym, no jednak nie są. Są bardzo blisko nawet w Nawet Holandii. rzadziej pada u nich na pewno niż w Holandii no. a, a Belgia ma kompletnie no, boiska. W Irlandii na przykład nie W weekend padał. komentowałem mecz, <głos> słuchajcie, gdzie Boisko było tak zryte, że Faceci nie grali w ogóle po ziemi, tylko wszystko górą No bo jak grali po ziemi, to piłka tak skakała Że trudno było ją w ogóle przyjąć Tutaj wiesz, podniecamy się, że gracze Realu, tam Atletico pięknie przyjmują piłkę, no bo mają idealną murawę. Grają na no, dywanie. No to po Myślę, tak że nawet cały rok. trudno sobie to wyobrazić, a nawet Messi mógłby mieć kłopoty z przyjęciem piłki, jak ona mimo mu się pięć razy podskoczyła jeszcze po drodze. Ja nie zapomnę, nie, nie wiem co to był za mecz, to była chyba Liga Amerykańska, jakieś strasznie dawno temu, jeszcze o, chyba tak. przed mistrzostwami Grali świata. na sztucznej murawie, tak, tej i... niedopuszczonej przez, tak. przez FIFA. I był taki trener, co to chyba był jego pierwszy mecz w tej lidze i generalnie pierwszy raz prowadził zespół i przez cały mecz trzymał y, głowę w dłoniach. Nie chciał patrzeć w ogóle. No, piłka na się, się obijała dzieje. na 2,5 metra no, ja po ja koźłeczku. Pimpongowa. Jak kauczukowa taka. Tak, tak, no. później, później dopiero wprowadzono te standardy dla, dla nawierzchni turfowych i mm. W Stanach się nimi w ogóle długo nie przejmowano. Dopiero po Mistrzostwach Świata w 1994 roku zaczęli się przejmować, jak się okazało, że, że ilość kontuzji na, na wierzchniach turfowych jest po prostu taka, że oni się tam rwą, jak, jak, jakby byli z papieru wszyscy. No, te dawne czasy wtedy jeszcze piłką się nikt nie, nie Bo im się wydaje, że stana. jak wiesz w futbolu amerykańskim grasz na tej samej murawie i, i tam wy, wychodzisz jak w formacji. Ale to jak mówię, prze, przebiegniesz, przebiegniesz to... raz, raz, tak. Przebiegniesz się raz 50 yardów. Albo jak jesteś obrońcą i stoisz tam jak słup. Generalnie zjadłeś 82 kurczaki, żeby cię nie można było przesunąć. I na tym się kończy Twoja rola jako tak zwanego to jest fut... sport, Tak, to jest fu... to jest... ty jesteś futbolistą, a w czasie meczu przebiegłeś 3,5 metra. Bo im mniej biegasz, tym lepiej. No to jest to jest Zarabiam trochę. Inny specyfik. Milion dolarów, słuchajcie. Ja teraz tak sobie myślę, że ktoś tam wypomina, że za dużo czekoladek zjadłem. A... Chyba wiem, kto to, może? No teraz jest... tak sobie <laughs> myślisz, bo <laughs> jeszcze więcej, więcej przynajmniej mówię, no. z tego jakieś pieniądze. <laughs> No. całkiem niezły, a, a, a i Sława i, <grym>, i w ogóle no. tak, Bo taki, tak, tak, taki najsłynniejszy, najlepiej zarabiający oprócz Roberta Kubicy, polski sportowiec wchodzi na boisko tylko po to, żeby kopnąć piłkę pięć razy w meczu Ilo, to, Ile, to, ile to, przebiega? To, on, on jest tym słynnym jedynym, który w futbolu dotyka piłkę nogą tak. tak. <grym, grym>, ile on przebiega w meczu? 400 metrów? No, nie, no dobiegają do piłki no i potem zejść z boiska i z boiska do szatki na ławki. Tam był chyba graczem drugiej ligi. Grał w jakimś, tak, Górniku Wałbrzych. Tak? Górniku Wałbrzych grał? No, no, proszę bardzo. No, zacny klub, który zniknął w czeluści. Bolek też grał w Górniku z Wałbrzych. Kto? Bolek. Jaki Bolek? Bolek z Nowicy. A, Bolek z Nowicy. To ma wujka Karla Hańce Jagodę. <laughs> Jakoś od samego początku stoi mi przed oczami stadion w Szczecinie. <głosy> to jest tak. No, bo zaczęliśmy od pogoni tak, tak, ale jak zupełnie która, zabrzu, która miała być w zabrzu. Przypomina mi się ten wstrząsający obiekt. Dwa stadiony w życiu zrobiły na mnie takie wrażenie. Jednak to i to jest, widzę. I widzę, widzę, to jest. Nie, no nie porównuj tych stadionów. Nie, Nawet dobrze, nie no tak, Pogoń tak. <głosy> Nawet nie A poza nie, tym tam pogoń, było bardzo przyjemne. Bardzo ciepło to Bardzo było, ciepli, i przyjaźni ludzie. ludzie. Wstanie, tak. Także, także to, jest, to jest zupełnie inna historia. Na szczęście nie musimy jeździć na Stadiony Widzewa i, e, i czego tam? Pogoni Szczecin. Tak, Pogoni Szczecin. Do Szczecin. Dostąpiono, ja myślę, że jeszcze Ja się wybiorę się teraz na fajny stadion. Zobaczymy, może bo, się uda. Niech zgadnę na jaki. A potem na y, Bayernę do Leverkusen. Jakoś, jakoś mnie nie zaskoczyłeś. Wylosowałem bilet drogą losowania. 20 euro kosztuje bilet dla członków klubu na mecz Bayer Leverkusen Ligi Mistrzów z Barceloną. W promocji? To powinieneś napisać list do prezesa Grze Grzegorza Laty. I co, żebym bilet odebrał? Nie, no. kupić, kupić mu i zaprosić go. Bilet. Ile kosztują na świecie bilety? Na Ligę Mistrzów. Produkt Przecież troszkę nie. lepszy, nie wiem, hmm, ale tylko troszkę do prezentacji. Do prezentacji <laughs> tak, tak, w której tak. na przykład nie będzie psychologa. Podobno. No, jak, jak, jak wiesz, jeżeli. Wiesz, wszystko gra, mi... wszystko grano to po co Po co, Psycholog. psycholog. Wiesz. Dobrze, słuchajcie. Czy, czy my chcemy coś opowiedzieć? A propos reprezentacji, przykład... to dostałem. No. Mam, mam koszulkę zawodnika Broszka, który dzisiaj. No właśnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj o, o zmienił, zmienił barwy klubowe na Celtic Glasgow. Znaczy, to ciężko powiedzieć, że zmienił, został wypożyczony, tak? Więc to Wiążą wieszcie. z nim wielkie nadzieje. <laughs> Niegdyś nie, z żurawskim. No, Żurawski 16 goli w sezonie tam strzelił. W no, jednym, pierwszy, tak. W drugim już nie. Pierwszy sezon miał nie, nie no najgorszy. właśnie a propos tej psychologii taka ciekawa zbieżność, która miała wielokrotnie miejsce przy okazji karier Polaków grających za granicą, że po bardzo dobrym pierwszym sezonie zawodnik był chyba przekonany, że teraz to będzie miał labę. A nie uwzględnił faktu, że teraz jak to dopiero się zacznie, no bo jak strzeli 16 w pierwszym, to w drugim 60. A tutaj. No taka no. bryza i oczekują, że jeszcze więcej strzeli. No jak ja już zagrałem na 100%, no to ja no jeszcze dziękuję. przychodził jako zupełnie nieznany, więc był troszeczkę inaczej ja nie Przychodził dosyć późno, bo jednak 29 lat no, to jest ten problem. No tak, ale, ale grał wcześniej tak. tylko w Wiśle, nie? Tak, że to jest... Wyjechał 3 czy 4 lata tak, wcześniej, tak jak się te pierwsze y, propozycje pojawiały, no to pewnie to byłaby kariera jakaś zagraniczna, jak że jak masz 29. No niestety też Polacy mają syndrom tego, że za często zaglądają i jak im się zera na koncie mnożą i zauważyłem, że granica osiągnięta, na przykład jak mają, coś zbliża się koło miliona euro. To jest taka granica, która jest w stanie przewrócić w głowie każdemu w Polsce, oprócz Bońka dała radę. Nie, do, to, to bardzo dobrze o nich świadczy, nie są chciwi. Nie są chciwi, nie chcą, dalej już, dalej już się można położyć, tak jak zawodnik, zawodnik Iwański na przykład teraz, który da, tam 400 tysięcy euro za, za sezon brał, czy tam 500 w Turcji, no ale mało gra, to on stwierdził, że on sobie kontrakt rozwiąże i w Polsce grać nie może, będzie miał zarzuty prokuratorskie, no lubi dobrze zjeść Do futbolu amerykańskiego na razie go nie chcą Więc nie będzie grał w piłkę A po cholerę no no nie, to nie jest, zabój, jest to jego praca. On się zatrzymał na pułapie pół miliona. Słuchajcie, no w tak. korporacjach też ludzie biorą wolne, tak, bo są zmęczeni tak. i to jest zrozumiałe. Ja bym tego nie potępiał. No po prostu zmęczyło go to i lepiej niech nie gra, niż żeby grał No słabo. ja od razu sobie mi się przypomina rozmowa Diego Maradony z, z Lionelem Messim, kiedy ten tam miał lat 20, czy 21. i Maradona mu powiedział Mówi, graj w każdym meczu, tak jakby to był ostatni mecz twojego życia. Kariera piłkarza jest tak krótka, że, że będziesz, w dniu, w którym ją zakończysz, będziesz chciał, będziesz chciał to wszystko powtórzyć. Wtedy już będzie za późno. Ja e... mówię, że Maradona taki baran, prawda? <głosy> no. Znaczy, on akurat wie, jak przesrać sobie piękną karierę też w pewnym sensie, bo gdyby, gdyby w paru momentach wybrał inaczej i na przykład utrzymał to, bo, my, bo my nie kojarzymy Maradony w Polsce. Yy, Maradony z Napoli, tak? Polacy no właśnie nie, to jest błąd, natomiast to, to jest człowiek, który to, jest we Włoszech ikoną. To jest, to jest Bóg. To znaczy jest wystarczy, z... wystarczy, wystarczy, polecam wszystkim naszym słuchaczom. Jest jeszcze YouTube w, no, w internecie póki co. Dopóki, <śmiech> jeszcze fil, dopóki jest. Trzeba pokopiować lików jak najwięcej. <śmiech> z, właśnie, właśnie z Maradoną, ale nie z reprezentacji Argentyny, to co widzieliśmy w 1986 roku, czy tam później, wtedy kiedy grał z Kaniją, tylko właśnie jego występy obejrzeć sobie przeciwko Juventusowi, przeciwko Milanowi, Rajkarda, Hulita, to co on tam wyprawiał, jeżeli chodzi o asysty, gole, z przeciętnymi drużynami strzelał bramki, miał po 2-3 asysty w meczu, 2 trzy gole, coś niesamowitego. seriami mecze rozgrywane, gdzie nie, nie było niecelnego podania, ani razu nikt mu nie zabrał piłki. piłki tak. No Zdarzało prostu... się na przykład 2-3 z rzędu mecze Bez straty, tak, i, jest to, i, to, I to bardziej definiuje Maradonę jako piłkarza Dla mnie niż to, że my go tam pamiętamy Że miał nieudany sezon w Barcelonie Albo ktoś mu nogę połamał I potem on pojechał do Napoli I nagle Napoli jakby się zapadł w ogóle pod ziemię I w ogóle Ale w Polsce wiesz, się na niego no, patrzy Bo to jaki jest problem To jest problem dostępu do telewizji Dzisiaj jest telewizja Jest internet I z tym, że co tydzień ligi, tak? oglądasz Frank, Franka Lamparda więc myśmy przygotowali jakiś czas temu, z jedną z redakcji, się do, przygotowaliśmy się do wydania książki na temat historii futbolu i, i tam był taki problem, że za dużo współczesnych nazwisk się pojawiło. No i z redaktorem naczelnym tej, tej gazety rozmawialiśmy, że to jest właśnie ten problem. Frank Lampard, jest co trzy dni, Liga Mistrzów, Premier League, która jest najpopularniejsza, no to jest wielki gracz. Frank Lampard nie wygrał Euro, nie wygrał Ligi Mistrzów, nie wygrał Mundialu, indywidualnie nie dostał żadnej w sumie wielkiej nagrody. To jest, to jest waleczny, świetny piłkarz, ale to nie jest wielki za 20, gracz. Za 20 lat to w ogóle Poza wiesz, kibicami angielskimi nikt nie będzie pamiętał. czelki znaczy, będzie no, ikoną właśnie, i koniec. Nie, no będziemy no. go pamiętali, bo to jest bardzo dobry piłkarz, ale to nie jest wybitny. To nie jest epokowy gracz. No dobrze, ale no, Są Horst Hrubes na przykład, no taki piłkarz. Dużo więcej osiągnięć. Teraz, jak się kogoś no tak, zakierzał, do, do, do tego chciałem właśnie nawiązać. I teraz tak, Flank Lampard jest kimś wielkim, a na przykład Iluś piłkarzy, całe pokolenie piłkarzy niemieckich wyparowało, to są czasy, kiedy Niemcy wygrywają Euro, kiedy wygrywają Mistrzostwo Świata, kiedy Bayern wygrywa trzy razy Puchar Europy, są gracze, którzy wygrali Mistrzostwo Świata Europy trzy razy z rzędu Puchar Europy i my o nich nie pamiętamy, no bo niestety to byli Niemcy, z tamtej epoki Niemcy nie istnieją, poza Francem Beckenbauerem, nie przebili się, Gerd Miller, który natrzaskał 1500 goli, czy on jest wielkim napastnikiem, czy widzisz go w jakimkolwiek rankingu, jego nie ma, nie istnieje, bo on tylko dokładał nogę, na Boga, to niech ktoś inny tylko dokłada nogę i 1500 razy ją dołoży, no to jest takie proste, wygra Euro, zostanie królem strzelców mundialu, wygra trzy razy Puchar Europy, dlatego, że to byli brzydcy Niemcy, fatalni Niemcy z, z NRF-u, bo Nerdowcy wiadomo, że strzelali w powietrze w czasie wojny i niestety to, to, tak tak, to się skończyło. Bernd Schuster, jeden z moich tak. ulubionych piłkarzy. Postać przewybitna. Kariera w Realu, Atletico i Barcelonie. Facet, który dla którego pozbyli się Maradony, wiedząc, że mają Schustera. Zaufali między innymi Schusterowi, twierdząc, że dadzą radę z tymi hiszpańskimi graczami, których mają. I teraz... Facet praktycznie u nas, no bo co, bo nie grał w reprezentacji Niemiec, a co mm. y, Georges który grał w reprezentacji Liberii, coś mu brakowało z tego powodu, że grał mm. w słabej reprezentacji. Kult telewizora jest rzeczą chorą, akurat pracuje w telewizorze, ale, ale jest rzeczą chorą, jest rzeczą ja nienormalną, do gniazda, tak. bo w związku z tym, że coś nie, nie, nie funkcjonuje w telewizorze, to tego nie ma. Ja my jesteśmy taką kulturą medialną teraz. No ale no, no, no, generalnie tak, to, to jest to, jest, to, to, jest, wiesz, to się przekłada tutaj... też na zarobki piłkarzy, to się przekłada w może nie bezpośredni, ale jednak na obraz gry, to się przekłada na decyzje sędziów, to się przekłada na wszystko. Po prostu w pewnym momencie piłka nożna i nie tylko na kilka innych sportów, także stały się medialnymi widowiskami których generalnie... Ważniejsze jest to, żeby tak. było 38 kamer na stadionie Niż to, żeby mecz był dobrze sędziowany Słuchajcie, ważne przykład jest też to, żeby chłopak był przystojny Ładny, tak? David Beckham jest ładny, przystojny Ma 37 lat i nie może się on, opędzić On na szczęście o, ma jeszcze inne zalety na jest, tak, jest dobrym, dobrym biłkarzem. Biłkarzem, ale ma 37 lat Słuchajcie, no, Przy całym szacunku dla niego On już tylko katar yy, i tak dalej Mniejsze kluby, nie wierzę w to żeby to był facet, który jest realnym wzmocnieniem dla jakiegokolwiek klubu mierzącego w Ligę Mistrzów, Mistrzostwo jakiegoś tam kraju i tak dalej. Coraz więcej takiej, takiego postrzegania właśnie telewizyjnego wchodzi do sportu. Sport jest wymierny. To nie jest tak, jak jest w show biznesie, czy, czy wśród braci aktorskiej, gdzie jeśli Twoi rodzice są znanymi aktorami, to oczywiście masz znacznie więcej talentów niż, niż ja, no bo moi rodzice nie byli znakomitymi aktorami, więc się rzeczy nie odziedziczyłem. Tak? W tych zawodach, gdzie bardzo trudno zrobić karierę typu prawnik, typu lekarz, zawsze genetycznie się dziedziczy zawody. Jakoś wśród górników pochodzę ze Śląska, nie był ten ta talent do kopania węgla dziedziczony, więc wśród y, lekarzy, prawników, artystów, on jest dziedziczony, no bo w oczywiście możemy sobie dośpiewać, ja sobie jednak dośpiewuję. Piłka nożna była wymierna, syn Beckenbauera nie zrobił kariery, syn Pelego też nie, nawet Jordi Kroyf. No, była to przyzwoita w miarę no, kariera, ale no, był to średni. Na pewno ciekawa. Mamy no, by też Ełzepiusza Smolarka. E Średniak. jest tak mało robisz. Który właśnie został znaczy zwolniony z w Katarze. Kiedyś jak mnie zaprosicie, to wam mogę powiedzieć o jednym kraju, który jest wyłomem. I mogę całą historię mm. opowiedzieć tego, tego kraju. Na razie sobie go zostawię, bo poczekasz mnie zaprosić, że wtedy o tym kraju, opowiem, który to jest świat. Wielop... Tak się robi karierę w podcaście. Wielopokoleniowy. Natomiast sport jest wymierny, ale. Sport jest wymierny, ale cały czas kombinują, tak? W wciskając Kurnikową, która nigdy nic nie wygrała, była cały czas w telewizji, Mało no, tego, to wygląda. Ja będę jest, jest, jeszcze człowiekiem, jest. który jest tylko takim niedzielnym oglądaczem tenisa, to byłem też przekonany, kurczę, chyba musi być dobra ta dziewczyna, no ale tak, nigdy jakoś nie słyszę, żeby coś wygrała, nigdy ją z pucharem żadnym nie widzę. i tak, aha, no to zacząłem śledzić w internecie tą karierę. O Jezu, co za zabawa. W koszykówce też <śmiech> były takie próby. W boksie, słuchajcie, to były. Wielka nadzieja białych jesteś ogórkiem, ale jesteś biały w związku z tym wadze ciężkiej jest ci łatwiej. No, boks to jest w ogóle przypadek skrajny, bo tam masz wszystko od początku do końca, nie mówię, że wyniki walki, chociaż czasami też ustawione, ale to, że nie masz czegoś takiego, jak w innych dyscyplinach sportu, że jest jakieś losowanie, są jakieś rozgrywki i na kogo wpadasz. Jak nie chcesz <grym> się to było z kim tak spotkać, kiedyś. to możesz się w życiu z nim nie spotkać. Tak, tak jest na turnienciach olimpijskich w boksie. Ale z boksem to teraz, mówię no tak, o tym, spadłem no, na, na taką myślę. koncepcję, która teraz mnie dopiero świeciła nie wiem, czy pamiętacie to, że zawsze była wielka nadzieja białych, bo chcieli wreszcie mieć białego boksera, który zleje tych wszystkich ciemnoskórych bokserów ze Stanów, a teraz mają samych białych i czekają, aż przyjdzie ciemnoskóry bokser w stylu Tysona i wszystkich pokonań, wreszcie będzie dobry boks. Czyli wreszcie ktoś paradoks. pokona Rosja tak wszyscy, ma, wszyscy marzyli o tym, żeby się odwróciło, że pierwsze co marzą o że wróciło do starego. To jest a bo paradoks. była żelazna Kulty... kurtyna i nie było braci ze wschodu, no. No tak. Nie, nie spotkali się z czołgami ze wschodu no. No, no dobrze, i wracając, <laughs> chciałem tylko powiedzieć, że uważam Diego Maradona za najlepszego piłkarza, jakiego w życiu na oczy widziałem. Tak. on na żywo widziałeś? Nie, nie, nie, no widziałem hmm. w telewizorni, nie jeździłem ja nie do, za komuny do Włoch. Do nie posiadaliśmy paszportów. Tak, tak, no, Przypominam, no, że, że trzeba było się bo ja, meldować Ja, w ja całego wierach. meczu Napoli nie widziałem Tak, żeby zobaczyć jak on grał w całym meczu w Napoli Widziałem no jego całe mecze w Barcelonie Można nabywać takie płyty Jeśli ktoś będzie zainteresowany, powiem gdzie A to podpada pod aktę? To miejsce no To jest. <laughs> Nie, ale chętnie obejrzę taki jakiś mecz wybitny. Jednak obraz tego, jak gra zawodnik, może, wiesz, dlatego ja nigdy w życiu nie wyciągał wniosków na podstawie kompilacji dotyczących piłkarza. To jest bzdura. Trzeba zobaczyć, jak piłkarz podaje piłkę, jak biega, jak się przesuwa w stosunku do formacji. Dlatego w ogóle uważam, że, to Ci zresztą kiedyś mówiłem, uważam, że w ogóle jedyną słuszną metodą komentowania jest komentowanie meczu, będąc na stadionie na żywo, dlatego że, yy, znaczy wiem, że to jest niemożliwe do zrobienia, natomiast, natomiast jak zobaczyłem w pewnym momencie, jak poszedłem parę razy na żywo, na porządny, grający zespół, tak, czyli Barcelona na przykład, tudzież inny Real Madrid. Zupełnie przypadkowe, na przykład Barcelona. No, no, akurat na Barcelonie byłem bardziej najczęściej ze wszystkich drużyn klubowych, yy, oprócz Polonii, Warszawa. <laughs> no to no ja, nie, ja nie wiedziałem jak gra w piłkę jak grają obrońcy Barcelony i czym się różni obrońca Barcelony od no jakiegoś tam obrońcy z Paris Saint-Germain obrońca to obrońca, środkowy obrońca bo czy tym obrońca? okazuje się, że nie w momencie kiedy widzisz co oni robią te, wtedy kiedy nie widzisz <laughs> po, po, poza, w, kadrem. poza kadrem nie wiesz, jaka jest specyfika ich pracy, czym oni się różnią. Dlaczego, dlaczego tak bardzo dobierani? Po co temu Guardioli jakieś takie pomysły czy chryński? Po cholerę on szuka zawodnika na siłę, płaci za niego jakieś takie wielkie pieniądze. Co on w nim takiego zobaczył? Tak? To jest jasne, on potrzebuje jednego zawodnika, który gra tak nogami, jak gra Piqué. I wie, że jeżeli Piqué się wysypie i go nie ma w meczu, na przykład z Realem Madryt, to drużyna grająca mocnym pressingiem, siadająca na, napastnika, na obrońcę, który wykopuje piłkę w trybuny, po prostu zabierze Barcelonie tę piłkę i wygając świetnie pressingiem przez pół godziny stworzy sobie pięć sytuacji bramkowych. Co Real Madryt robi, zresztą dosyć wykorzystując słabszą dyspozycję na przykład obrońców, robi w każdym meczu ostatnio. tak? Ja właśnie wtedy sugerowałem Dawida Luiza, a nie Czyglińskiego. No i Dawid Luiz pewnie... Ale pracuje w małej stacyjce, <głosy> kto to słucha. <głosy> Dawid Luiz pewnie byłby, pewnie byłby lepszym nabytkiem, jeżeli o to chodzi. Chociaż w Chelsea też ostatnio nie grywa zbyt dużo, nie wiem, czy mam... No właśnie podpadł, jak wielu ale mimo wszystko Chelsea, jeśli zatrzyma tego trenera, którego ma, to myślę, że jakiś import z Portugalii tak będzie. Na pewno będzie. Na pewno Świetna będzie. liga. No, ale tak wygląda w tym Chelsea, że tam się jednak poukłada i jeszcze dadzą mu sezon. Jakoś tak nie, nie wygląda na to, żeby no, mieli go z... Wydaje mi się, z... że on. No, liga Mistrzów to będzie taki probierz tego, czy oni go chcą, czy nie, bo już na, na Ligę Angielską to już chyba dali sobie spokój do w końcu. Znaczy nie, ale no, Na liga pewno o tytuł, o, o tytuł nie ma walki. Walka jest tylko i wyłącznie o to, żeby wystartować w, przyszły, w Lidze Mistrzów w przyszłym roku. Ja, ja myślę, że, że, że, że dadzą bo Na przykład teraz jak patrzę na Chelsea To Chelsea gra świetny futbol no. tak W ogóle fajnie się im, na nich patrzy no. Brakuje tak. im szczęścia. Jak nigdy niespecjalnie nie, nie, nie przepadałem za Chelsea tak, tak teraz jak patrzę na nich To mówię, brakuje im szczęścia no, Fernando Torres jest zawodnik, który jak jeden z niewielu na świecie Potrafi się genialnie za pomocą jednego z zwodu Uwolnić pod opieki obrońców Jest mistrzem tego A potem brakuje mu jakiegoś szczęścia A to trafia w słupek, albo gdzieś go mija ta piłka ale to jak on przyjmuje znaczy, i rozgrywa jest, tam, wiek, jest, jest absolutnie genialne ja też no. muszę powiedzieć, że Chelsea po prostu się ogląda ja nigdy nie byłem fanem akurat tego londyńskiego klubu i, i z bólem Nie to Nie to się irytowało więc, więc że z wszystkich tak, londyńskich klubów się ogląda, tak, no potem... Arsenal się ogląda czasami nie w tym nie, sezonie Arsenal, bo, bo Arsenal w... Tak, Arsenal w ogóle w tym roku nie wiem czy wiecie, ile zdobył punkt znaczy ile meczów wygrał w nowym roku w tym, który się właśnie kończy jego pierwszy miesiąc ani jednego nie no jak, to wczoraj wygrał, tylko że w pucharze. No, no Przed wczoraj, wczoraj, wczoraj, wczoraj, wczoraj wygrali, to. tak. Powrócili po, po, z Totonvillem z 2 do 0 do 3 do 2, tak. W 7, w, minut. 7 minut. Tak, tak. No ale wiesz, w, w, w Lidze mieli tak odrabiać te straty: wszyscy tracą, cała czołówka angielska traci punkt, Arsenal miał gonić. Efekt jest taki, że Arsenal traci wie, co, coraz więcej. No traci coraz więcej, to jest jedna kwestia. jeszcze druga kwestia, że pojawia się, że jest jakiś protest stanowili dotyczącej Van Persiego. Mhm. I Pan Persi może nie grać przez cztery mecze, bo tam zaatakował łokciem jakiegoś piłkarza, no i tam e, Kolara chyba. No i tam jest protest, no i kara taka za, za taki atak podobno. No to jest cztery, cztery mecze, no to dla Arsenal. No, Trzecia sprawa jest sprawa taka, historii. że y, jakby atmosfera po raz kolejny w ostatnich miesiącach wokół Wengera się zagęszcza, jeżeli chodzi o kibiców. Ja słyszałem generalnie, co działo się w okolicach loży prasowej w czasie ostatniego ligowego meczu i Arsenalu i tam się jakieś straszne rzeczy działy. Dziennikarze wstawali wyzywali tego biednego Wengera. Także... No powiem, ci, powiem Ci tyle, że, że mój kolega jadąc metrem, bo pracuje w Londynie, jadąc metrem, stał obok dwóch panów w krawatach klubowych. Ja kiedyś jak byłem w Londynie, to nawet panie do Ascot jeżdżą metrem. Tam nie trzeba mieć... Można zarabiać na Bentley'a, ale jeździ się metrem, bo jest szybciej, taniej i wygodniej. E... Ale tych nitek metra mają trochę więcej niż mają. w Warszawie. No właśnie, gdzie byś ty myśl... no. Tym metrem raz na 30 lat jedną nitkę. Drugiej nie dożyjemy niestety. O, właśnie, a ja, mieli mi zbudować pod domem i co? Moim no. dzieciom zbudują, nie martw się. No i, no i właśnie panowie z klubu y raczej nie wyglądali na takich, co tam bramy zamykają i otwierają i handlują kiełbaskami i, i innym poridżem. Nie zwracali się, nie mówili o, o, o Węgerze inaczej niż fucking Frenchmen. No i to jest smutne, dlatego że, da, no, że Arsenal nie, istnieje gen gen dzięki gen ar generalnie, generalnie, generalnie dyskusji... On tak naprawdę w tym momencie pada ofiarą własnego sukcesu, bo, bo Arsenal teraz w tym momencie, biorąc pod uwagę finanse, nawet to takie rozpaczliwe, można powiedzieć, porwanie się na duży stadion, żeby tutaj zarabiać na tym stadionie potem, to nie jest klub taki jak nie wiem, Manchester United albo Chelsea. Nie ma takich możliwości finansowych. I oni tak naprawdę grają już trochę w innej lidze, i, i, a fani nie są sobie tego w stanie uświadomić. A to jest tak, że Wenger nie będzie cały czas cudów robił. Tak? On może zrobić cud raz, bo wiesz, dwa. Bo, bo to, tak. jest, to jest, wracamy do tego, On co mówiliśmy, mówiliśmy mniej, o, o, o, tej, o tym patrzeniu przez pryzmat telewizji. Parę razy w telewizji ktoś powiedział Big Four, i zaliczył do tego grona Arsenal Który historycznie w Anglii Do Big Four ma się nijak po prostu Dlatego, że on bardziej jest boring, boring Arsenal w historii Niż Big Four Manchester, tak, Liverpool, tak Chelsea już mniej No, Chelsea, no, Chelsea nie nie jest zdecydowanie nie. <grym> tak, no, Chelsea, no. no, Chelsea, Chelsea to się Jest boje boje lekań przede wszystkim Manchester no. i Liverpool I przerwa tak. Znaczy teraz jest taka teza, podejrzewam, że chyba ją sami Anglicy podsycają, że to jest najbardziej wyrównana liga w Europie. Ja jestem przeciwny temu, bo liga hiszpańska jest ponuś nudna, bo są dwa kluby. Bzdura. Od paru lat są, a w Anglii, popatrzmy na ostatnie 20 lat, 3 czwarty tytułów wygrywa Manchester United. Jest... Duża różnica. i ja ostatnio, gdzieś będąc w studiu, w jakiejś tam rozgłosie właśnie spierałem się tam z jednym panem, który dowodził, że skoro oni tam biegają i walczą i się naparzają, to to jest super wyrównana liga, a jak tu ktoś wygrywa, to to jest nudne. A to jest pan zajmujący się boksem. Ja mówię, stary, to posłuchaj. Ray Jones Jr. w formie był strasznie nudny, bo wychodził na ring i kasował tych wszystkich kelnerów. A najlepszy gość jest taki, który w każdym meczu łamie sobie obydwie ręce, wy, wywalają mu y, y, wszystkie zęby, ma połamanną nos i tak wygrywa, ale i, jeśli efekt jest ten sam, że ten wygrał walk i ten wygrał ten stowalk, to to jest i tak dominacja. Inna, inna metoda. Jeśli ktoś lubi, jak mu wywalają zęby, to brawo. Ale generalnie sztuka polega na mistrzostwie sportowym. I mistrzostwem sportowym jest to, że mm, Manchester wygrywa, chociaż wygrywa to strasznym kosztem, Między innymi także trochę zajeżdżając piłkarzy, tu nawiązuję do Andersona, a Barcelona wybrała inną szkołę i, i natomiast y, mimo wszystko uważam, że Liga Angielska to nie jest liga superdemokratyczna, gdzie Swansea, Swindon przyjeżdża na Old Trafford i leje. No nie przypominam sobie takich meczów, być może no nie, ale też, się. Jest, ale to też, nie jest, to, też, to też nie jest na zasadzie takiej, że prowadzą dwa kluby, które mają wiesz, po 15 punktów przewagi no nad No Ale, ale prawda znaczy, jest taka, ta, że ta, ta, wlazu, ale, ta, wlazu... ale zdarzało się tak nieraz, że, że Manchester miał przecież gigantyczną przewagę <grym> <grym> nad konkurentami i walcząc tam w Champions League kilka meczów przegra, bo miał po prostu z czego spuszczać. Ale też jest tak, że statystycznie jak popatrzysz, to na przykład mecz dwóch ostatnich drużyn w lidze będzie dużo ciekawszy i dużo fajniejszy w lice angielskiej niż w hiszpańskiej. No to zależy, co lubisz, bo jak no lubisz tak. Na no pażankę, to jest kwestia, to jest kwestia, to w meczu kwestia Słonzie... też preferencji. No. Ja, ja, ja ja przykład... Słonie akurat, akurat gra fajnie. Słonie no, tak, no. jest no. złym przykładem. No dobrze. No. Tak. Ja, na przykład, ja na przykład lubię ligę angielską bardzo i, i, i, i, i to mi się podoba. I uważam, że. Nie, no to dyskutowaliśmy już na tym tak. na podcaście o tym. No, mam wrażenie, że, że mimo wszystko dużo częściej dochodzi do niespodzianek w angielskiej, w sensie takim, że zdecydowani faworyci jednak mogą dostać baty od, o, o, od klubów A, małych. w efekcie e... i tak wygrywa Manchester. No ale w efekcie i tak <śmiech> Ile Manchester, razy w sezonie Manchester United przegrywa, bo mu, mówiąc faworyci, nie mówimy o Tottenhamie, nie mówimy o Aston Wilko. Ile razy sensacyjnych porażek doznaje w sezonie Manchester i odnieśmy to do Realu i Barcelony. Wyjdzie na to samo. Dokładnie. W związku Poza tym ty... z tym nie, moż... nie mówmy, jeżeli... że te ligi są bardziej wyrównane. To, co Bartek powiedział. No, patrząc na ten sezon Barcelony, to tak. No, na zeszły na przykład, to nie. Ale patrzmy globalnie. Tam jest podobna sytuacja. Jest hegemon. To, że się w środku leją, ale leją się od miejsca piątej i szóste. No, ale to też nie wiesz No, to nie jest... no, tak, no tak. Tak jak leje się Atletico i Sevilla. No. No, też są pasjonujące. To są bardzo miecze. mocne zespoły. No, oczywiście. Które w Europie wychodzą ze swoich grup W ogóle bez najmniejszego A Manchester United nie wychodzi A biedny Manchester Tottenham, wychodzi. Bardzo mocny zespół Pamiętacie ile razy na przestrzeni lat Mówię właśnie biedny w odniesieniu do United Ile razy Manchester ich leje Po prostu hmm. jak w kaczy Cooper Legendarne 3-0 do przerwy By dostać baty 5-3 hmm. Ten Tottenham jest ogrywany na potęga To jest drużyna, która jest trzecia w tabeli To jest podobne zestawienie jak Walencja Świetny klub tak który niestety, co przyjeżdża na Kamno, dostaje lanie. Tak, po 6-0 czasami, a tak naprawdę od, od, od, od, od, od stycznia Walencja walczy tylko i wyłącznie o trzecie miejsce. Tak, co roku. Nie, no tak no no, to tak to samo sensacja. jak Tottenham, no, myśli, że Tottenham włączy sub... się do walki o mistrzostwo, To tak. jest zaklinanie no, no, losu. Z tym, tym subtelną różnicą, że Walencja żyje tylko że wyprzedaje duże... piłkarza, Tottenham ich kupuje i są ale w tym sezonie ma dużo większą szansę, niż Walencja walczyć jednak o te tytuły. Walencja wiadomo, że o nic nie walczy. No właśnie, to ten zdecydowanie ma szansę. A znaczy, jeżeli wszystko. popatrzysz na historycznie, na ostatnie 20 lat, to, nie, no wiadomo, to w Anglii, Blackburn, oprócz tych tam oprócz Arsenalu, Chelsea, Manchester. 92 rok, z kantoną. Tak, tak. I to jest koniec. Nie, no w, tak, w, Hiszpanii, nie. w Hiszpanii to jest Valencia, Deportivo... No, Atletico 96 rok, podwójna korona. no ja mówię o teraz. Także wiesz, Ja mówię o te, ale to teraz. Ale tu teraz, jak popatrzysz na ostatnie lata, Manchester, Chelsea no tak, Manchester, tak Chelsea. No się zmieniało, zmieniało to e, Tutaj prawda. Barcelona, Barcelona, znaczy Barcelona Real, by... Real, Real, Barcelona. Także to jest. No w 2002 no. ostatni tytuł spoza, Chelsea, spoza duetu tak. Chelsea. Uh, Manchester zdobył Arsenal. Arsenal. Potem 2003. 4, Manchester, 5, 6, Chelsea, 7, 8, 9, Manchester, 10, Chelsea, 11, Manchester i teraz daj Boże, żeby wreszcie wygrało. Ale jaka pozycji? była przewaga na przykład nad, nad, trzecim, nad trzecim zespołem w Hiszpanii w zeszłym sezonie? Ale tu Pierwsze mówimy o pojedynczym sezonie, a patrzmy na No ale teraz wygląda to trochę podobnie. Tak i pewnie... No a my rozmawiamy o, że o, Hiszpa... teraz. Tak, o tylko, teraz. Tylko, że w no. Hiszpanii pewnie jeszcze będzie to w przyszłym sezonie, bo Hiszpanie doprowadzili sytuację do absurdu. Tu tak. akurat jest KOP w kierunku Barcelony sytuacja, w której Real i Barca na dzień dobry 140 milionów euro od telewizji, Walencja za drugi Real 140, 143, Walencja 42, czyli na dzień dobry Walencja nie ma szans, bo ci mogą sobie kupić przyjść do Walencji i wybrać dowolnego piłkarza, nawet trzech, ich po prostu no, zabrać. Dokładnie, dokładnie. I Walencja co roku promuje gracza, którego ktoś inny im zabiera. Ja nie mogę się nachwalić w czasie transmisji Unai Emery'ego, bo ja uważam, również. że facet jest po prostu dla mnie jest genialny zabierają mu, co tylko wypromuje, to mu zabierają, a on i tak znajduje innego. Już teraz nawet doszli do etapu, kiedy Isko mu się wypromował i tak mu go zabierają, 18 -latka. Tak, do Malagi poszedł. Więc sytuacja jest paranoidalna, ale jakoś budują. To jest coś niesamowitego. To jest jak małe kluby we Francji, które słynęły z produkcji talentów, które potem gdzieś tam do Paris Saint-Germain czy Lyonu odchodziły. Dla mnie to jest... O... Ja mam szacunek dla takich ludzi, bo oczywiście jest y, wielka praca Barcelony, wielka praca Realu, ale to są lata wspierania także przez lokalne no. władze, lokalne firmy. Oni mają pieniądze, których Walencja nie no 400, 400 milionów euro? Ja nie znam drugiego klubu, który dostałby taki prezent od państwa. Oczywiście, także... No, to jest coś... no, Tutaj, na przykład, to rozwiązanie w lidze angielskiej, czyli ten tak. zdecydowanie bardziej sprawiedliwy podział. od, od miejsca zależy, jaką kasę ale dostaniesz. Ale to jest to jest, to jest jest świetne, też rozwiązanie, i to widać po prostu w tym. Według mnie to widać po prostu w lidze, no, że, że ona mimo wszystko w całej, na, na całej swojej przestrzeni jest bardziej wyrównana, bardziej widowiskowa, no, lepiej pokazywana. No, powiem, powiem no... Ci, że to jest, to jest jak. No to, jest, to, jest, to jest ten ruch, który powoduje, że właśnie ją się wybiera, jest, jest najczęściej oglądana i tak dalej. Tak, ale zobaczymy, tak dalej. Podział... jak będzie w... Po tym sezonie, kiedy United zarobią znacznie mniej na lidze mistrzów, w związku z tym, że odpadły i są w lidze Europy, nie zdobędą tytułu i skończy się dopływ takiej gotówki, jaki był do tej pory. A oni nie będzie nowy... no ale oni mają identyczne długi. Ale, ale, ale już, już, były, już, były, już, były, już były takie sezony z Fergusona, tak, te... kiedy ale nie mieli miliarda długu. Co, miliarda się, co miliarda się stało z Juventusem Turyn? Jak dla wielkiego, bo nie wiem czy pamiętacie, jak, jakim wielkim klubem był Turyn. Grał co roku w Champions League, nie schodził poniżej finału, Czyli coś jak United. Calciopoli, spadamy do drugiej ligi. Jak genialnie z jednej strony zachował się prezydent klubu, który pozbył się od razu Capello, bo miał 5 milionów euro. Pozbył się wszystkich najbardziej znanych graczy. Nie dlatego, że coś tam był jakiś problem, tylko on wiedział, że on ich nie utrzyma ściągnął za to graczy słabych już na dzień dobry pozyskał kilkadziesiąt milionów no, słabych, no, bez nazwisk, to być dobrze piłkarz bez nazwisk, mm. tak? nie widać mm. tego w radiu, ale ja zrobiłem cudzysłów tak. w powietrzu, więc znacznie spadły wydatki na pensje, znacznie spadły wydatki na ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej weszli do pierwszej ligi Awansowali do Ligi Mistrzów. I dopiero pierwszy w... sezon mieli znakomity potem tak, w zagrali w Lidze Mistrzów, skasowali pieniądze od sponsorów z Champions League. dopiero wtedy zaczęły się nie zakupy. Byli. Abstrahując do tego, że nie trafione, ale trzy sezony były oszczędne. No i w został sobie... Buffon, który dzięki temu został kibiców absolutnie świętym. No ale on dzięki niemu też to poli wypłynęło w dużej mierze, tak. więc... <laughs> tak, no to, to jest... Znaczy tam, tam trzech piłkarzy zostało... W, Nedved, Legenda i Del Piero. Del Piero. Tak. No i jeszcze został ten Blelo, jakoś taki mały. To francuski musi być ten Z piłkarz. Z, metr, z, metr, z Blelem? <laughs> nie, to Lelam. Nie, nie. Y, di... A Trezega nie został? Nie, Delivio już wtedy nie. nie. Nie. grał w Delivio, to był 60. został? Teres nie. nie. Nie grał w grał, drugiej grał lidze Trezege i, i, i po powrocie jeszcze, tak, tak. Ten pierwszy przed, sezon też, też grał. grał tak, I dopiero wtedy tak, odszedł. Dopiero wtedy tak, tak. do odszedł. Został. Tak, został. Tak. No. Dwa sezony jeszcze został. Teraz gra w Liverpool. W każdym razie teraz, Plate, każdym, tak, tak. Razie teraz się. Tak, to świetny wybór. On się urodził w Argentynie, wychował w Buenos Aires. Tak, więc. A z drugą stroną na przykład urodził się Iguay, no czy mnie wszyscy wiedzą, on się urodził we Francji. Tak, a jego brat Federico, słuchajcie, jest małym, łysym facetem, bardzo zadziorny piłkarz, wielokrotnie miałem przyjemność komentować jego, jego mecz, jest z lat starszy, 84. rocznik, kompletnie niepodobny, jest, słuchajcie, jest tak niepodobny, natomiast łączy ich jedno, no muszą mieć naprawdę wiele sytuacji, żeby wreszcie patnąć gola, także to jest jakaś taka cecha, która Rodzinna. łączy, rodzinę. Tak mają bracia Izagi też mieli podobne. tak to prawda <laughs> tak to nieprawdopodobne. słuchajcie swoją drogą Izagi to jest, to jest... piłkarz którego lubić mogą tylko kibice Milanu chyba. No ale taki styl gry <laughs> słuchajcie to no więc właśnie tak teraz nawiązuję do tego Gerda Millera takiego trochę już u nas zapomnianego to taki Izagi, cenimy go no i on strzelił w karierze tam 500 goli Miller już strzelił 3 razy więcej w znacznie krótszym okresie czasu bo zakończył karierę ma 34 no i był 4 lata świata mistrz świata, Europy itd., itd. i tak dalej tak dalej. Jakoś tymi, o Izagi mi. Oni za się mówi Super Pippo, Super Gerd. Słyszałeś, o jakim Super nie. Gerdzie, no ja też nie. Ja, ja w ogóle to też mam taki no nawet. Ja w ogóle lubiłem tą drużynę niemiecką z 1982 roku. Nie wiem dlaczego, ale jakoś. Ludzie jej u nas nie lubią, bo wszyscy patrzą na, na tą drużynę przez pryzmat Faulu Schumachera na, na Batistonie i ja chcę ja, to niemieccy rzeźnicy no i jeszcze, jeszcze ta, ta akcja w grupie z Algierią, nie? to w ogóle im nie pomagało to nie no w ogóle <jeśli> reprezentację Niemiec, no to ani by, nie pochodzenia niemieckiego, to byś generalnie podzielony. No tak, ale wiesz, no taka drużyna z takimi piłkarzami, kurczę, wiesz, Paul Breitner, doświadczony wtedy piłkarz, świetny, właśnie Horst Hrubes, człowiek, który dla HSV w ogóle cuda wyprawiał w, w ataku, Pierre Lidbarski, Sztilikę bardzo doświadczony, świetny. Real Madryt zresztą tak, tak, Breitner. Tak, świetny piłkarz. Hrubesza też pamiętam. No także w, dzisiejszy dość, podcast jest to. bardzo historyczny. Zataczamy ja kiedyś, kiedyś mi chłop na wyciągu prawie spadł. Byłem we Włoszech i coś rozmawialiśmy o mistrzostwach w 1982 roku, i zacząłem wymieniać skład Włochów z 1982. To taki panko o 60 ki zaczął się na mnie patrzeć z taką miną, jak. jak, jak no, pojechałem tak generalnie od Bergomiego przez e, tam, przez tam wiadomo, Altobeli i tak dalej, i tak dalej. Wymieniłem te 13 ludzi tak z pod małego palca. On w ogóle mówi skąd ja jestem, ja mówię, że z Polski. bo nie, to dlatego. Ja mówię, nie, nie, po prostu no mi cofnął światło. Dzisiaj pamiętam kilka drużyny w całości, ale to dlatego, że miałem drużyny kapslowe. No, po no, trzeba, trzeba się było to tam parę razy wszystko, w, w, tak. na, napisać nazwisko na. Tak. Mam te kapsle twoje do no zapory. Zawodnika Wójcickiego. Romana. No. To, to była elegancja w poruszaniu tak, się prawda. po boiska. Mało który się tak poruszał, jak on, to prawda. No i teraz jak się popatrzy na, na rzeczywiście na różnicę w poruszaniu się człowieka o podobnym wzroście, Gérard Piquet na przykład, tak jak Romek Wójcicki. A Romek Wójcicki jak rozstawił te nogi on to człapał. No ale to wtedy też inne tempo było trochę gry. No, no wiesz, yy, średnia, <laughs> średnia, średnia i kilometrów przebiegniętej w 82 roku przez zawodnika z pola typu obrońca, tak? 4 km, 4 km, Waldes przebiega 6 teraz, stojąc w bramce. No nie stojąc. On się rozgrzewa. <grywa> <cały> <grywa> znaczy on biega Przebiega stojąc. Znaczy on <grywa> też dużo wybiega, tak, no ale to jednak. No to borucowi się ostatnio w Fiorentinie zdarzyło 6 km przed wiekiem. Nudził się. Nie wiem, się. <grywa> nie wiem może, może miał coś do, do wybiegania. No i podobno ma wrócić do reprezentacji. <grywa> nie wierzę w to ani trochę. Na pewno nie. To w ogóle nie ma o czym mówić. No to nie, jest bo, bo pojawiła się taka historia. Znaczy, to tak to właśnie. Znaczy Kazimierski potem powiedział, że raczej nie. I potem widziałem jakieś takie dementi z jego strony, że, że, że, że to jednak nie, nie ma szansy na to, że tam jednak za mocno się pokłócili na ten temat. Powiem ci ale, tak, ale, ale nie, zaczyna się robić. Rzecz, problem. Rzecz, rzecz, której niestety nie mogę powiedzieć na łamach podcastu, a którą wiem, co się działo na zgrupowaniu, bo musiałbym powiedzieć skąd, na zgrupowaniu w Stanach. Żaden normalny trener nie, nie powołałby ani Żurawskiego, tu ani, że Włakowa, znaczy chciałem powiedzieć, Żurawskiego to wiadomo, że nie, ani Boruca po tym, co się działo na zgrupowaniu w Stanach. Czyli miałem rację. <śmiech> jeżeli robi, jeżeli nie trener powoły. reprezentacji nie może wejść do pokoju swoich piłkarzy, oni się zamykają mają to w głębokim poważaniu. Przez całe zgrupowanie nie wpuszczają trenera do swojego pokoju, robią sobie tam, co im się żywnie podoba. A do tego parę innych historii, które naprawdę to ten, ten samolot, to, no to po tym co usłyszałem, to jest w ogóle. samolot to był pretekst. No, no, no, no, jakoś trzeba było to uzasadnić, a nie wyciągać wszystkiego, żeby nie robić to wiadomo, jakby, no. po prostu brudu wokół reprezentacji. Także no. jak, lubię, jak, lubię, jak lubię obu piłkarzy, bo i Boruca lubię, i Żewłakowala tym bardziej, to no, niestety, no, jeżeli człowiek uważa, że, że może sobie pozwolić na takie rzeczy w reprezentacji, to znaczy, że powinien przestać w niej grać po prostu sam i tyle. Pojawiło się to, bo się robi problem znaczy, z bramkarzami nie, nie, nie. tak naprawdę. No, tak, z klęski urodzaju, to. co też tak. pokazuje, jakie jest u nas myślenie. Yy, nagle zaczęło się gadać o tym, że jest dużo bramkarzy. To nic, że oni są wszyscy rezerwowymi, ale ponieważ są rezerwowymi w dobrym klubie, no to są na pewno świetni. Ja nie bardzo wiem, dlaczego. Na przykład... Yy, Trzeci bramkarz w Walencji, który jest Portugalczykiem, jak jest Portugalczykiem to jest ogórkiem, ale gdyby był Polakiem to automatycznie nabrałby cech świętych i w związku z tym byłby wybitnym No bo u nas małym... głód sukcesu, głód piłkarzy w zachodnich klubach. No, tak, to tylko jest, to jest, wiesz chodzi o to, że w sposób no. irracjonalny odnosimy się do jest, jest tak potężne zapotrzebowanie na to, żeby, żeby coś związanego z naszymi zawodnikami było, że no gloryfikacja krajowego piłkarza jest nieprawdopodobna. No, ale jest... musisz zrozumieć też to, że, że, że tak naprawdę mamy posłuchę polskich piłkarzy w zachodnich klubach. No Teraz się to troszeczkę lepiej, bo, bo troszeczkę się poprawiło, ale to z, z, z, tak naprawdę za sprawą Borusji i, i jednego Szczęsnego, ale tak naprawdę to, to, no to mamy posłuchę, jeżeli chodzi o zachodnie kluby. No, w tak, ale do ja, to doskonale... która, która Słuchaj, ma ja to doskonale rozumiem, piłkarzy, tylko ja nie rozumiem na przykład kolegów, którzy zajmują się tą samą profesją, co ja, którzy pompują temat pod tytułem Nasza Piłka. Pols... Albo, albo Polskie Wątki. Polska Piłka. Polski no to... Wątek jest Ta. we wszystkim. Jak... Po... Natomiast Nasza Piłka, Polska Piłka, to jest kompletnie nielicząca się piłka w Europie. Już nie mówię o, o świecie. Czy Polski Klub wygrał jakikolwiek puchar? Nie. Czy Polski Klub doszedł do finału? Jednym z 200 finałów Pucharu Zdobywców Pucharu 41 lat temu znalazł się Górnik Zabrze. Dobrze, wygrywały kluby ze Słowacji, z Austrii, Rumunii, Widzę mistrzów na przykład no. e, Turcji i tak dalej. Wszyscy wygrywali, tylko nie Polska. Dobrze. Czy wygrali Polacy Mistrzostwo Świata? Nie. Byli w finale? Nie trzy, dwa razy trzecie miejsce, już powiedzieliśmy na początku naszego spotkania, ile są o tych meczach, o trzecie miejsce. Oczywiście nie chcę deprecjonować, bo to były na pewno świetne teamy, tylko nie wygrały jednak Mistrzostwa Poza Świata. Poza tym weźmy też pod uwagę, w jakich były warunkach budowane. Wtedy można było sobie skoszarować reprezentację tak. na trzy miesiące. Ale słuchaj, no, no, były, czasy były, jakie były, no nie no. ma co... No, ale były, ale takie tylko były wszystkie teamy były budowane. Jak... No tak, tak ale Niemcy, Niemcy, Francuzi, Holendrzy, tak, Hiszpanie no. grali w lidze. Polacy mieli ligę zawieszoną i grali ze sobą na zgrupowaniu, trenowali pod kątem mistrzostw, czy to był po 82 rok, to jest stan wojenny, u nas liga nie grała, przez praktycznie rok w ogóle się nic nie działo. Rok 74 jednego piłkarza nie było, który grałby za granicą wtedy w polskiej reprezentacji, podczas kiedy taki kroj grał w Barcelonie, taki Beckenbauer, no to akurat grał u siebie, ale... Niemcy nie mieli wszystkich u wszystkich siebie. Ale oni zazwyczaj mają, teraz też mają prawie wszystkich u siebie. Bo taka specyfika. Hiszpanie też mają prawie wszystkich teraz u siebie. No więc właśnie, I Anglicy no, mają wszystkich. No, no dobrze, to w to, z to, to z tego razie w czym jest problem? No. No, z tym, że, że... My też mamy wszystkich no, tym, że, no, więc z tym, że tylko, tylko my koszarowaliśmy na temat piłkarzy. Trochę to jest, to nie, jest chodzi trochę... mi generalnie o to, że nie mamy podstaw do tego, żeby e, uważać, e, że nasi piłkarze powinni robić jakieś kariery, bo nie robią. Nie, no nie mają na to szans e, no ostatni, nasz jedyny piłkarz w polu, ja nie mówię o bramkarzach, bo oczywiście bramkarze robią kariery, robili i tak dalej, który zrobił światową karierę, to był Zbigniew Boniek. jeden jedyny, na cały gigantyczny kraj, od tylu lat kopie się piłkę, jeden Zbigniew To była piękna kariera, wspaniała, jestem fanem Zbigniewa Bońka, ale wielu bardzo dobrych piłkarzy, jak Okoński, świetny początek kariery za granicą, po pierwsze za komuny nie robił kariery, dlatego, że za późno wyjeżdżali, bo musieli mieć 30, a potem 28 lat, trudna adaptacja do innego systemu życia, nieznajomość języka, realiów, to nie jest tak jak dzisiaj, że paszport skoczy 10 razy do Niemiec, ja, mój tato sprowadzał samochody z Niemiec, siostra tam skończyła studia, więc jak ja już pojechałem do tych Niemiec, to i tak tam byłem 100 razy, nie ma problemu lądowałeś w Niemczech i byłeś w szoku, że w sklepie są wszystkie towary, których nawet za bardzo nie wiedziałeś, co z nimi zrobić. Korek, Korekta mogłeś chcieć zjeść na przykład, tak? bo nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, czy to odmiana sera, czy co to w ogóle jest. W związku z tym był taki przeskok. No, nasi słuchacze tego nie pamiętają już w większości, ale jak ja pierwszy raz... Ty pojechałem za tak zwaną żelazną kurtynę promem do Danii, jak żeśmy wylądowali w tej Danii, to miałem wrażenie, że mnie przenieśli na księżyc. No i to podobne wrażenie miał piłkarz, Pimpasz. więc on potrzebował mnóstwo czasu na adaptację, tym bardziej, że kompletnie nie wiedział, co się do niego mówiło, bo nauka języków obcych nie istniała. No znał taka... rosyjski. No, o jak znał. Mm. Nie, związku... rosyjskiego nie uczył się także z powodów patriotycznych. <głos> w związku z tym, no to był generalnie totalny cios, Yy, dla, dla takiego piłkarza. Jeszcze, jeśli miał 30 lat, czyli generalnie już miał rodzinę, jechała żona, Bogu ducha winna istota, co ona tam miała robić, te dzieci, co miały robić, więc on zarobił jeszcze ten przelicznik dolara, więc on zarobił parę dolarów i czym prędzej wracał do, do Polski. Kazimierz Dejna, bo mówiliśmy sobie o lidze angielskiej, mm -hmm. I taki y, świetny wątek Dzisiaj Manchester City jest liderem Grał tam Kazimierz Dejna przez rok Pozwolono mu wyjechać jak miał 31 lat Tak naprawdę pozwolono mu moim zdaniem Dorobić do emerytury A nie, no tak, na nie, nie robić karierę gary, zagraniczną tak, no. Bo Kazimierz Dejna był wyśmienitym piłkarzem już ileś lat wcześniej. Gdyby po Mundialu na przykład 74 wyjechał, być może zrobiłby tam piękną karierę i byśmy go no zapamiętali, no. zapamiętaliby go ludzie no tak, no, w Anglii. No tak, ja widziałem koszulkę, którą przywiózł Real Madryt dla niego z numerem 10. Stefan Szczepłek mają w domu, dostał ją od Kazimierza Dejny. Real chciał z nim podpisać umowę wtedy, kiedy on miał lat tam 20 kilka. Przyjechali po niego z wagonem pieniędzy. No ale padło z KC, padła dyrektywa. To jest nasza gwiazda, to jest przy, przykład dla milionów młodych, po, młodych, polskich, młodych polskich chłopców i ma zostać w kraju, koniec wracamy kropka. Wracamy do tej telewizji. Ilu piłkarzy wyśmienitych musiało być w Związku Radzieckim, którzy nigdy nie zrobili karier. Błochin, nie wiadomo, gdyby Błochinowi pozwolono w odpowiednim momencie wyjechać, jaka to byłaby kariera. I tak był całkiem nie, hmm. znakomitym graczem. Protasow. Który po euro 88 powinien był wyjechać, nie wyjechał, rozpił się i, i złamał no, mu skończy. to karierę. E, w analogicznie w innych dyscyplinach sportu, nie wiem, pamiętacie, Sabonisa, który no. w odpowiednim momencie, gdyby miał. wyjechał. Ksyfkę. Gdyby w odpowiednim <laughs> momencie trafił do tego Portland, to kto wie, czy dzisiaj nie znaczy, byłby. Tak. Tak. Szakilonil byłby, byłby graczem największą... porównywanym. Shaqu Gra jak, jak, jak Sabonis. No, tak. to prawda. Więc, więc za żelaznej kurtyny ciężko było się naprawdę przebić, zrobić wielką karierę i, i tak naprawdę to funkcjonowało na, na równoległy świat. I teraz zapętlając, wracam do tego polskiego wątku, więc mało sukcesów, żadnego sukcesu w euro, a mierzymy się, ja na przykład kocham jak ktoś się mierzy porównuje cały czas do reprezentacji do Niemców tylko dlatego, że oni są sąsiadami znaczy, co, co porównujemy, trzykrotni mistrzowie świata siedmiokrotni uczestnicy finałów, trzykrotni mistrzowie Europy, ileś klubów wygrywało puchar w europejskich puarach kilkanaście, co roku są w ćwierce nie, tak. w jakiekolwiek, I teraz... jakiekolwiek tego typu porównania to jest, no, to jest tak, tak samo jak gadanie o polskiej myśli szkoleniowej nie, to, to, jest to jest po prostu to jest... rzecz, nie, to która to jest... nie, ma, nie ma miejsca to i to, nie istnieje, to jest tak jakbyś tak jak... polską motoryzację do niemieckiej motoryzacji tak, nie to, wiem. To jest... słuchaj, to jest tak jak ja mój sąsiad kupiłby sobie Audi A8 i ja w związku z tym nie spałbym o nic tylko myślał o tym, on ma Audi A8 a ja jestem jego sąsiadem, no to uzurpuję sobie prawo do jakiegoś porównania. No niestety, no, co no, z tego, nie mogę, co z bo tego, jeżdżę że... tramwajem, więc tym bardziej ostatnie, jest to nieuprawnione. Ostatnio ostatnie, ostatnie minął mnie Polonez i to naprawdę stary Polonez. I jak pragnę zdrowia, miał ze 160 na liczniku, i ja byłem <śmiech> pełen podziwu dla odwagi kierującego tym Polonezem. To był taki Polonez z silnikiem rowera. Tak, Były Pawlak tak, tak, takim jeździł, jak był, jak był premierem. To może był ten, po Pawlaku. <grym> jeszcze się dzisiaj można Chryslera po Obamie kupić. Cena wywoławcza, milion dolarów. Nie. znaczy Czy wy generalnie macie takie historyczne? Bo ja to tak na historii... Nie, my to jak, jest, jak najbardziej. My, my, my, znaczy, my przejdziemy, przejdziemy nie do, mamy zasad. Przejdziemy do wątku, do wątku bieżącego, którym jest Barcelona i Gran pewnie w pewnym no momencie. Właśnie. ale tak. To powinniśmy już powoli przechodzić. Bo tak, do... podcast o, dzisiejszy. No, no to przejdźmy, bo widzę. Bartek mecz komentował, ja go oglądałem i, yy, i obejrzałem go sobie jeszcze później za dwa razy, yy, żeby zobaczyć, czy ta Barcelona rzeczywiście zagrała tak źle, jak mi się wydawało wtedy, kiedy oglądałem to po raz pierwszy. I zmieniłem zdanie. Uważam, że nie zagrała tak źle wcale. Też nie. Ja generalnie byłem z, w studiu z kolegą, który uważał, że, że źle. Kompletnie się z nim nie zgadzałem, był krytyczny. Znaczy Real zagrał było... dobrze. No Real zagrał normalny mecz. po prostu. No Real, chodzi, Real wyszedł no. i po raz pierwszy od bardzo dawna chciał grać w piłkę. E, chciał kontrolować tempo gry. E, Ozil po raz pierwszy w meczu Grand Derby nie kopał się w czoło e, i nie miał więcej strat niż celnych podań. Kaka zagrał bardzo przyzwoity mecz. E, Skaką to jest w ogóle ciekawa historia, bo mi się wydaje, że to jest piłkarz, który musi mieć piłę przy nodze, musi grać, a Mourinho w pewnym momencie chciał utrzeć nosa, ale takim graniem po 20 minut, pół godziny, raz grasz, raz nie grasz, no nie możesz ściągnąć typa za 70 milionów euro, najlepszego piłkarza świata w pewnym momencie, wielką gwiazdę futbolu i powiedzieć mu, no dobra, ty jesteś tam 15 zawolnikiem na ławę. Ja wiem, że z jednej strony chce go odbudować, ale z drugiej strony Kaka jest, może mu jest, zrobić krzywdę. Z było chyba o tyle łatwiej, że Kaka wygląda na takiego dość pokornego zawodnika. No pokora pokorą, ale... Hmm. No ja rozmawiałem... Łatwo tak, mu Dlaczego prostu, w sensie roz... w tym, że, że on się jednak on... Przyjął, przyjął tą rolę. Przyjął znaczy, tą on rolę, kiedyś wieś, udzielił w takiego wywiadu, że dla niego budujące jest to, że, on, że Mourinho mu powiedział, że trenuj z juniorami, z młodymi adeptami sztuki piłkarskiej i to, to jest fajne. Ja to wszystko rozumiem, ale trudno mi sobie też wyobrazić, że... Facet, na którego wszyscy liczą, o którym cały czas się mówi, że jak mu dwa mecze nie wyjdą, że go sprzedadzą. No, przyszedł po to, żeby z juniorami trenować. Raz, tam dwa. Znaczy on przyjmował tą rolę po prostu. Godził jest się z pokornym i przyjmował, człowiekiem. Przyjmował tą rolę. No, co co, co, co mu się chwali? Powiem no, wam jeszcze, to, to, chwali to się raczej o jego klasy. Znaczy, że ma klasę. Tak, klasy. tak. Nie, nie, nie świadczy dobrze o trenerze, no, który, który po prostu wykorzystując tę tą, tą, tą, tą, tą, tą, tą historię tak naprawdę marnował przez znaczy przez wszystkie Właśnie, jest wszystkie, teraz wszystkie pytanie, czy w związku z tym, że on ma określoną osobowość, że jest osobą pokorną, co, co się chwali, bo możemy to zadać na przykład z naszym Adamem Małyszem, który jest osobą też ponoć bardzo pokorną, ofiarny, tak? A z drugiej strony, Real Madrid z Mourinho mi się kojarzy z takimi twardymi, rzekłbym, zakapiorami. Ramos, jaka metamorfoza, są się agresywnym typem, Pepe ale to w, każdy, w, każ, w każdej drużynie tak naprawdę prowadzonej. z drugiej prowadzonej strony Mourinho, zastanawiam się, Ramos tak to no, ale, ale Ramos, miejsce... ale Ramos pobił, Straszne... właśnie, pobił właśnie ligowy w historii Real ma... 110 lat? Yy, hi historyczny rekord year w ilości czerwonych kartek Jero ile lat grał w Realu na to, żeby się dorobić tych 11 kartek czerwonych. Zatem to był ten ostatni żelazny. Tak, tak, Natomiast, e, tak, ja uważam, że Mourinho zrobił z Ramosa bardzo ciekawego piłkarza, jakiegoś takiego zakapiora, wykidajły. Nie bardzo mi się to podoba. Uważam, że co, to, ale, co granderby czerwona ta, kartka. Wyśmienity piłkarz, znakomity. No to jeden... co grał na przykład w reprezentacji u Bosque, to było po prostu bajka. No. Ale bo on jest świetny, bo on potrafi grać na, na dwóch pozycjach, czy trzech w obronie i na każdej jest równie... Równie, dobrze, równie dobry. Mało tego, daje drużynie przy, w ofensywie, tyle samo, co w defensywie. To jest piłkarz kompletny i taki... Inteligentny, taki, pomysłowo tak. grający. Natomiast ta, ta... W pewnym momencie odnoszę wrażenie, że ten przerost adrenaliny na, na pomyśląkiem... Bija mu na dekiel, tak, no, po prostu. Nie tylko... Ale wróćmy do Chelsea. Przecież Chelsea za Mourinho było dokładnie takie samo. Przecież to, co wy, wyprawiał Drogba, nie, nie dało tak, się patrzeć. Tak, to, tak, a teraz Drogba teraz Patrzysz na, na drogę tak, i, tak, i tak, gra tak, po prostu tak, genialną, filenzyjną tak, tak, piłkę. Tak, no. tak, tak, tak, Ale i, e, mało tego, kartek nie dostaje. No, i, kiedy tak, Drogba jest uderzył tak, kogoś... bardzo agresywny, masz rację. Kiedy, tak, kogoś, tak, kiedy tak, Drogba uderzył kogoś A teraz tak. patrzy się na drogę i po prostu widzisz fenomenalnego, si, dalej silnego, dalej grający siłowego. Dzisiaj w meczu Iworyjczyków dusza towarzystwa na ławce po prostu. Oni idą jak po swoje w turnieju. I Dzisiaj grali rezerwami, on siedział z Ture, Tam jedna z najdroższych ławek, jakie widziałem, na pewno najdroższa w, hi w historii Pucharu Narodów Afryka. Afryki. Turę i Drogba obok siebie, czyli biorą chłopcy w sumie tygodniówki, pół miliona, pół miliona funtów tygodniówki. <grywki> Także no, myślę, że oni tam dadzą, dadzą, dadzą radę, a wracając do, do Realu. No, Ja nie wiem po co im była ta. Znaczy oni tak, to, że grają przeciwko Barcelonie i regularnie w meczu mają 30 fauli. To jest w ogóle. Podczas kiedy grają z innymi zespołami, tych fauli mają 15, 14, 12. No ale to przekraczają grę, przeprowadzają gry. No to, to, to też że zespoły to jest... nie prowadzą gry jak Barcelona. No, no, no, no tak, nie tak. Wiesz, chodzi, chodzi no, to kto ma piłkę. Wiesz, jest... Ustanowili kolejne rekordy kolejnych rozgrywek. W lidze mistrzów 31 fauli. Nigdy żadna drużyna, odkąd istnieje Liga Mistrzów, nie miała ponad 30 fauli. W Pucharze Króla w tym sezonie żadna drużyna w meczu nie miała 30 fauli. Real Madrid miał teraz 29. Jest na tym, też na pierwszym, na, na pierwszym miejscu. Pokazali w meczu rewanżowym, szczególnie Real, że można grać w piłkę bez, bez bicia się i kopania. Mimo tego, że niektórzy zawodnicy pod wpływem kibiców dostają szajby. Pepe wychodzi, widać, że jest skoncentrowany, że normalnie wchodzi w mecz, że gra. Ludzie gwiżdżą, na niego za każdym razem i on z minuty na minutę zaczyna mu po prostu intelekt rękawami wyciekać i chłop zaczyna się za, przeobrażać się w zwierzę. I efekt jest taki, że później znowu na kogoś stanie, za chwilę kogoś uderzy, nie wytrzymał 20 minut. 20 minut koncentracji, bo widać, że trener mu powiedział nie zrób niczego głupiego, skup tak, się na Ta, no te, Temu też mózgu starcza na 20 minut mniej więcej, tak? później mu się kończy limit. E, no niestety, ja, ja uważam, że dla, dla, powinien zmienić zawód, co i to od dawna tak uważam, no ale... E, no, ale ciężko zmieniać zawód, jak się gra w jednym z najlepszych klubów na świecie. i Dobrze płacą. No właśnie. wiesz, Na wodzie zawodzie można zarobić gdyby, tyle. Gdyby coś takiego zrobił w Anglii, to skończyłby tak jak Kantona z kilkoma miesiącami przerwy. Jeżeli zrobiłby to po raz drugi, po prostu zostałby nie, wykluczony no tak, przez no federację. Pepe w Anglii i rzeczywiście już długo, nie byłby to piłkarzem prawda. grającym w angielskim klubie, bo siedziałby na ławce i by pieniądze. za podeptanie Messiego? Na pewno. Na, no, na pewno to by dostał kary dzies dziesię dziesię dziesię Dziesięć spotkań mecz. w ogóle dostałby bez problemu. Nie, ja myślę, że koło 3-4 meczy by dostał. No, Wiesz dlaczego? Dosta... Dosta... Ale Balotelli by... dostał 4 mecze, dlatego, że sędzia Webb powiedział, że nie widział zdarzenia, a komisja zakwalifikowała jako działanie nieumyślne. Podczas kiedy Pepe widać, że robi to z premedytacją. Za działanie umyślne tego typu kara może być i 10 spotkań. Nie, no tak, tak. tak no. I, I, to za, jest, za, I to jest normalne. Za, każą, każą ja warzyw, że w ogóle, za, za, za. uważam, że to, że to, że cały świat widzi, że on robi coś takiego, a y, szef komisji sędziowskiej mówi, że gdyby, y, gdyby obciął korkami dwa palce Messiemu, to byłoby postępowanie z urzędu, to znaczy, że ten człowiek jest chory i powinni go usunąć z komisji. On jest szefem komisji sędziowskiej i on takie rzeczy wy, wygaduje. To znaczy, że jak ja podejdę i zajebę panu cegłą, y, to pójdę siedzę, o, pan umrze. się <śmiech> nie. Słów, nie <śmiech> no, używajcie słów. No, no, może by mu to ja podać. Ja walczę na forum <śmiech> o to zawsze, żeby nie używać słów, żeby. Redaktorze Gawę, zrób redaktorowi herbaty. <śmiech> albo Melisę jako <śmiech> rusycyzm. Melisie, są... Rusycyzm tak. mi się wkradł, <śmiech> przepraszam. Meliski, no, no, nie. bo, bo wiesz, no, to są ludzie, którzy rządzą futbolem, w którym. W którym y, Wiesz, no i poczekajmy, aż kogoś, ktoś zginie na boisku i wtedy będziemy reagować. Tak? To jest, to jest tego typu wypowiedź. Jukarze no. już ginęli na boisku. No tak, spary, tylko no, nie, rzadko się zabijali w, w, z premedytacją. Nie, to zazwyczaj tam. Nie, no, wracając tak czy inaczej, no, to były najlepsze granderby, jaki widziałem od długiego, długiego czasu. Znaczy to był, to był mecz. Znaczy, stoi... pierwszy raz to był mecz po prostu? No, <grym> przede wszystkim dróg. uważam, że Real powinien był go wygrać, bo uważam, że gol Ramosa Teraz był prawidłowy. Zacznie. No ja nie uważam. No, ale ja to... też tak uważam. Ja uważam, moim że zdaniem, był prawidłowy. Moim zdaniem, jak, jak sędziowie, raz już było coś takiego. To był Mundial w RP, nie wiem czy pamiętacie, jak po tych kompromitujących strzałach, gdzie tam piłki wpadały, a sędziowie tak, nie tak. uznawali gola. Nagle w meczu chyba z Włochami sędzia chyba tak, w ramach prostowania tak, rzeczywistości, rzeczywistości tak, i tak. odrabiania strat przyznał takiego karnego. Ja pamiętam, że obejrzałem ten mecz i ani coś śmieszne, ani to straszne. No kompromitacja. I teraz obejrzałem coś takiego, jak piłkarze przestaną się tarmosić, no to to zmieni się w finał dyscyplinę sportu. To już nie będzie ten futbol. Wszyscy się tarmoszą. Tak, ale, ale to jest jedna dyscyplina. Mały na dużego, okej, okay, ale i tak się wszyscy tarmoszą, kopią i. Jedna to rzecz, jest, jest, jest, jest No tak, ale, w, ale w, w, w, w, wiesz, bo tych fauli w oczywiście przerzucie rożnym, sam grałem w piłkę nożną na poziomie A-klasowym, wiem co się dzieje na boisku dużym, wtedy kiedy leci piłka w pole karne. No, to jest po prostu, ludzie się trzymają za takie części ciała, że normalnie na ulicy jakby kogoś za taką część ciała, przerzucie tego, to generalnie poszły się siedzieć. i Nie byłoby miło. Natomiast jedno jest ewidentne. Jeżeli zawodnik, którykolwiek z tych, którzy się szamoczą, odnosi korzyść z tego, co się wydarzyło, czyli albo dzięki temu dochodzi do pozycji strzeleckiej, albo dzięki temu jest w stanie wybić piłkę, której by normalnie nie wybił, sędzia gwizdze taki fał zazwyczaj. Nie no, prawda jest taka. Sędzia, gdyby, mówię, bo czy mógł gwiznąć, mógł bo... gwiznąć tutaj faul, Mógł gwiznąć, bo. Bo, bo, znaczy, gdyby, bo Ramos dał mu pretekst, jest... złapał Alvesa za rękę i go ciągle. Zazwyczaj okay. właśnie nie gwizdze. Znaczy to wiesz, to jest, to, to, jest, to jest inna kwestia. Dziesiątki rozerwanych koszulek dobitnie nas o odebrało. To tym jest samanujemy. tak samo jak historia, historia Lewandowskiego, to jest po prostu to, że, że błąd Lewandowskiego polegał na tym, że dał sędziemu pretekst do zagwizdania w meczu Tam Paulu nie było. Nie. Tak się grano. Nie, no, tak się grano, to jest sport tak. kontaktowy. Gdyby, ale, gdyby, gdyby ale, sędziały... ale w 90. minucie Lewandowski nie powinien zrobić takiej Oczywiście, rzeczy. Dał mu pretekst. I Ramos też dał sędziemu pretekst, sędziały... bo to było tak, że on go złapał za tą rękę. Alves się położył artystycznie. No, to, to, tak. bo, bo Alves nie jest zawodnikiem, który da się znaczy, położyć. składzie się artystycznie. Położy... Poza... Jest zawodowym piłkarzem i wie, jak się położyć artystycznie. Tak, Co za tym, tak poza ale poza tym Jeżeli widział, że nie wygra tej głowy, taką. Że wow, jest no, po prostu. No, no, no. W Brazylii jest piękna tradycja kładzenia się. Poza tym, jeżeli on widział, że tej głowy nie wygra z Ramosem, a, a nawet jeżeli on się potknął przedtem, bo, bo mało tego, tutaj decyzja wiążąca nie jest decyzją, nie, nie była decyzją sędziego głównego. Na powtórce no tak, widać, tak, tak, że sędzia boczny, liniowy, podnosi chorągiewkę sygnalizuje faul przed oddaniem strzału. Sędzia główny mógł zignorować decyzję arbitra liniowego, ale nie zignorował, dlatego, że gdyby to była para szamoczących się obrońców, do których nie zmierza piłka i któryś z nich nie odnosi korzyści, sędzia by tego faulu nie zawisał. Ale my nie rozpatrujemy tego I... faulu z punktu znaczy, widzenia praktycznego. Kwestia jest zgodny... znaczy, znaczy, zgodnie... tego, znaczy, naszej, tak. jak, naszej, jakiej oceny, co to był za faul po prostu. Znaczy, tak, tyle, no. W ogóle skupiliśmy się których na jednym... W meczu zdarza się Skup... wiele, a tak, się absolutnie skupiliśmy nie Skupiliśmy się nie nie na no. jednym faulu, znaczy... jeżeli chodzi o, o, o sędziego Tej Te revit Od pierwszej do ostatniej, a nawet po meczu, minuty, bo jeszcze powinien wyrzucić, wyrzucić dostać powinien kartkę Murinio za ich Deputa w kierunku sędziego liniowego po ostatnim gwizdku. Od pierwszej do ostatniej minuty nie sędziował tego meczu z duchem gry. I to jest mój główny zarzut w stosunku do no, to sędziego. Który, gdyby, na nie, na gdyby, gdyby to sędziował sędzia z jajami, z charakterem, który nie pozwoliłby sobie zawodnikom wejść na głowę, nie byłoby tej całej kopaniny, nie byłoby całej tej dyskusji naszej teraz o sędziowaniu, nawet jeżeli wynik byłby inny w tą czy w drugą stronę, albo skończyłoby się 2 do 2, mówilibyśmy o najpiękniejszym pojedynku dwóch, dwóch równowa równowalczących zespołów. A my mówimy teraz o sędziowaniu, o tym, czy, czy gol Ramosa powinien być uznany, albo czy, albo czy Lasana Diarra powinien wylecieć w 45 minucie, bo powinien wylecieć, tylko sędzia się przestraszył tego, że zbyt pochopnie niesiony emocjami, dał mu pierwszą żółtą kartkę. Wtedy, kiedy powinien podejść do niego i powiedzieć mu ostatni raz. Nie powiedział tego, wyciągnął, chciał sobie ułatwić zadanie, wyciągnął żółtą kartkę, bo myślał, że na tym się skończy. Później się zorientował, 45. minuta, muszę wyrzucić chłopa z boiska, będzie po meczu. Mourinho na konferencji mnie zje, a kibice Realu mnie powieszą na suchej gałęzi, bo znowu 45 minut Real będzie grał yy, jednego mniej. No to co zrobił? Dał kartkę Casiasowi. zupełnie od czapy bo Kasi... Cassias znaczy... no. znaczy, miał opaskę kapitańską. W takiej sytuacji, jak tam miała miejsce, ma prawo opuścić pole bramkowe i iść dyskutować z sędzią jako kapitan. Normalnie bramkarz, który nie ma opaski kapitańskiej, za opuszczenie pola, bram... pola karnego dostaje z automatu kartkę. Cassias dostał kartkę nie z automatu. Cassias dostał kartkę dlatego, że sędzia nie ma jaj. I się ba bał y, tego, co nawywijał sam wcześniej. Najgorszą rzeczą w sędziowaniu jest łatanie własnych, błędnych decyzji innymi decyzjami. Przykład Howarda Weba, bardzo słusznie przywołany, dlatego że tam jest faul, dał pretekst, ale Howard Web, co widzieliśmy na filmie, widział, że popełnił błąd przy, u, przy uznanym Przyprawcy. nieprawidłowo Ta. golu dla Polaków, gdzie gol był ze spalonego. Niezgodnie z przepisami w szatni były monitory, rozmawiał z, z sędziami. Nie. Uznaliśmy nieprawidłowego gola, skrzywdziliśmy Austriaków. Co zrobił? Wykorzystał pierwszy moment, żeby oddać. No tak, naprawdę. Pierwszy, i ostatni. pierwszy i ostatni. Ostatni, tak. ostatni moment wykorzystał I, na to, żeby im oddać. Tak. I, od, I oddał. I tutaj sędzia próbował to, co pozabierał jednym, próbował oddawać. I efekt jest taki, że gdyby Barcelona ten mecz przegrała, nie mówilibyśmy o fatalnym sędziowaniu na korzyść Realu Madryt, tylko mówilibyśmy o fatalnym, patrząc przez pryzmat wyniku, o fatalnym sędziowaniu na niekorzyść Barcelony. Bo gdyby Barcelona odpadła, to mówilibyśmy dzisiaj tylko i wyłącznie o tym, dlaczego nie wyleciał Lasana Diarra w 45. minucie i dlaczego Real Madryt no to są. właśnie widzisz, widzisz, nie mówiłbym tylko o tym. Mówiłbym, że wreszcie Realowi się nie. udało po dobrzej grze. No, tak yy, naprawdę znaczy, ja Real też, ja świetne, ja, świetne dlatego, zawody. Po raz pierwszy były to naprawdę dobre granderby pod tym względem, pod względem piłkarskim. No w sensie takim, że były dwie tak jak mówiłeś, równorzędne drużyny, które świetnie walczyły obie miały szansę na zwycięstwo. To znaczy, świetny powrót Realu w ogóle. Absolutnie rewelacyjny. Ja no, nie rozmawialiśmy nieraz Ty nie o tym, że Ty nie widziałeś co ja napisałem po meczu napisałem jedną rzecz, żałuję, że nie rozstrzegnęła tego dogrywka, bo ja miałem niedosyt związany z tym, że sędzia mi popsuł widowisko uważałem, że Real był drużyną z przekroju rewanżu, bo pamiętajmy o tym że nikt Realowi nie bronił zagrać tak jak zagrał w rewanżu, zagrać w pierwszym meczu na swoim boisku, gdyby Real mecz meczu siebie zagrał tak jak zagrał i wygrał Mourinho, dwa do... im, bronił. No, Mourinho im bronił, tak Wygr wygraliby 2 do 0 w ogóle nie byłoby dyskusji, Real by dzisiaj yy, yy, szykował się na wyjazd do Walencji, mówiliśmy niejednokrotnie o tym, że tutaj jakby sędziowanie jest takim samym czynnikiem wpływającym na mecz jak, nie wiem, pogoda albo dyspozycja poszczególnych piłkarzy Tak, albo ale na mecz grandery nie, nie można dwa razy, po tym co sędzia Witienes wyprawiał w meczu o super no tak. z sędziowaniem, gdzie nie podyktował raz karnego w jedną, raz karnego w drugą dopuszcza do tego nie typu no Na żaden mecz nie powinien się wypuszczać sędziego, który sobie z meczem nie Słuchajcie, radzi ale to jest znowu sprawa, wracamy do Franka Lamparda w telewizji 28 tak. No, tak, kamer, tak, tak. No, które już prawda. w tej chwili pracują, wychwytują wszelkie tak. usterki, w związku Każdy związku z tym, jest od okazuje sędzia. się, że tu taki sędzia zawinił, tu taki śmaki, owaki, już w Hiszpanii nie ma sędziego, który jest niewinny, obawiam się, że za chwilę zacznie brakować sędziów, którzy będą ale, chcieli. Ale bierze się, bierze się, bierze się 28 akcji, kamer, tak, ale słuchajcie, się oni to, to są w stanie stąd. sprawdzić, czy lewy włos od prawego się oddzielił, no nie wiem, nie czy nie ma widzieliście reakcję Murinio po meczu, co zrobił Murinio? Jest zdjęcia, które obiegły prasę, Murinio. I w ten sposób, jeżeli, jeżeli dopuszcza się do tego typu zachowań, że trener drużyny, która odpada, stoi na parkingu przy samochodzie po meczu i czeka po to, żeby, żeby wymienić kilka zdań z sędzią, ten sędzia w następnym meczu sędziując przeciwko drużynie Mourinho nie będzie sędziował obiektywnie. Tak samo jak teraz nie wyrzucił lasane Jarny, bo się przestraszył Mourinho, tak będzie się go bał za każdym, w każdym następnym meczu. No, ale przy, to też jeżeli ale wiesz, to też jest, pisanie o liście jest sędziów w... Mourinho to jest w ogóle, wiesz, jest lista, wszyscy wiedzą, kto jest na liście czarnych owiec. Dlaczego Teixeira Vitianes teraz nie będzie sędziował meczu w Realu Madryt? nie będzie, bo Mourinho zaprotestował. No ale to wiesz, no ale to jest, to jest, wiesz, no nie dziwmy się trenerowi, że wykorzystuje słabość federacji, no jeżeli ma taką możliwość walki, no chwyta jest... się generalnie, że... Jest mocna osobowość czy, czy, w związku z tym, w, facet, który wiemy o tym, że wyznaje zasadę celu się, środki, więc... Tak, znaczy nie powinni pozwolić na to. Nie, nie powinni, no, kwestia, bo... tak, ale że ja, ja nie że... No, nie ma tak, że, że, że, że, że, że trener decyduje Pat o tym, tak, który, tak. Który, który, który, który arbiter prowadzi spotkanie, no to ale jest właśnie... No, to nie miejmy pretensji do Mourinho, że jeżeli ci mu dają taką okazję, to on to wykorzystuje. No. Wiesz, w, w, Lidze w Lidze Mistrzów, jak będzie miał mu, jakby mu, mu sędziować teraz o wrebo, gdyby nie, nie to, że nie sędziuje, to by mu dali o wrebo i nikt by się nie, w ogóle nie zastanawiał, czy, co on myśli na temat tego, jaki arbiter będzie mu męczył. Ja, to sędziował. Tak samo jak jest w Anglii, no. w, w Anglii. Nie ma dyskusji. Czasami jest dyskusja na temat y, sędziów, ale bardzo nie w porównaniu na przykład do tego, co się dzieje w Hiszpanii. To jest żadna dyskusja na temat sędziowania w Anglii. Wiesz, a jeszcze do tego Mourinho. Nie ma. A co więcej, Jeszcze... każe się trenerów za, za wypowiedzi jedną, drugą, trzecią, czwartą, Jeszcze do piątą. tego Mourinho no ma się, rzecznika. Prywat... Prywatnego rzecznika. Jaki trener na świecie ma, oprócz rzecznika klubu, który, który jest w Realu Madryt, trener też ma rzecznika, za którego płaci pensję klub. No, Dobra, to już jest wybór klubu. Nie, to, jest nie to nie jest wybór no, klubu. To jest rzecz w ogóle niezgodna z jakimikolwiek zasadami, dlatego, że to, czego nie może powiedzieć y, trener, mówi jego rzecznik. Klub ani federacja nie mogą ukarać w według tego przepisu rzecz, rzecznika, trenera. No ale nikt nie, nie, nie, nie. Ani mówi, tym bardziej że, że, że trenera że nie mogą odsunąć. Ktoś broni wsunąć. Fergusonowi, ktoś broni Fergusonowi mieć rzecznika swojego. No ale na przepraszam, pewno ci, ale, nie. Ferg ale Ferguson, jest... Ferguson to jest taki koleś, że on on. Y, b, b, b, b, ale wiesz, chodzi mi, mówi, chodzi mi o to, płacił, że. będzie płacił, no, to płaci. Nie, nie no kwestia, kwestia, kwestia jest tego, że jeżeli klub zapłaci i płaci dla, za rzecznika Mourinho i klub się na to godzi, no to już jest wybór klubu. No, po no, prostu, no wizerunkowo no, tak. No. Dlatego, I decyzja i dekoracja. Dlatego jak, jak, jak się. do. W dzisiejszej to jest, to jest prasy hiszpańskiej, to przeczytasz sobie kiedy Mourinho odejdzie. Czy odejdzie już po ostatniej kolejce, czy tylko jak Real zdobędzie mistrza, to go pożegnają? Dlatego, że lobby, które jest przeciwne Mourinho wewnątrz klubu. Wiesz, jest... Ale to jest tak, że Mourinho twierdzi w tym momencie, że to on generalnie nie może się pogodzić z tym, jak jest w Realu i że on chce wrócić do Anglii. No to tutaj wiesz. A czy wiesz, jak bo, jest prawdę, to... znaczy bo, bo gdybym wiedział, że 10 członków zarządu chce mnie zwolnić, bo wizerunkowo robię straszne gówno Realowi Madryt, bo w tej chwili. Kiedyś, kiedyś Real Madrid jak się no mówiło, dobrze, ale jak, po, po, co, ale jak wygrają ligę, to się pewnie im trochę odmieli. No. No. Zmieniali już trenerów po wygraniu mistrzostwa. No tak, tak, to a, prawda. To doubleta, 97. To no, to prawda. I zwolnili Hainkesa jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów. Więc są tylko formalności no. do pełni wydywanie. A wiesz, a Del Bosque wygrał dublet i poleciał. To prawda, e, Capello no, wygrał to dwa razy ligę z Realem i dwa razy poleciał. To jest tak, że wiesz. Ale a, a, a, kiedyś Real Madrid to jak mówiłeś Real Madrid to myślałeś Raul Redondo... Nieskazitelna biel, klub dżentelmenów. Teraz myślisz Pepe, Ramos, Mourinho. Zabijaki, rzeźnicy i tacy, którzy idą do, do, po trupach do celu. A podobnie mówię, o Realu jeszcze przed Mourinho. A teraz no. Nieskazitelna biel. No nie, no, Raul przy nich. Raul to no Nie, nie oszukasz. Ja, pa, ja pamiętam twoją wycieraczkę. Ale Raula tam nie było. E, ile Raul dostał czerwonych kartek w karierze? No dobra, Obojętny dobra. w jakim klubie. Ani jednej. Redondo? Ale Redondo to był w ogóle... kiedyś po Waltera Samuela, przypominam. Tak. No, był taki piłkarz. No, mieli, mieli, mieli kilku takich... Po roku zwolnili, ale świetnie. Canavarro był taki też rzeźnik także unik. wszystkie kluby mają, um, mają swoją tradycję Barcelona to nie jest rycerz na białym koniu też na białym na pewno zdarzyło się im dostawać czerwone kartki zdarzyło się im różne rzeczy robić dzisiaj no, Stoiczkow stoiczko to, no, to, no. To, to był ale Stoiczkow to też był przypadek, no, to był przypadek to był człowiek, który też ale jego jako federacja zawieszała Barcelony, go lubiłem ale z drugiej strony, pamiętam cudowny mundial i jakąś mam wielką sympatię do tej części Europy, z której on pochodzi, ale myślę, że wielu kibiców posądzało go, tak jak my dzisiaj Pepe posądzamy o to, że może jest niespełna rozumu, o to, że Stoiczkow jest niespełna rozumu, no i Także Barcelona też, to jest normalne. Dziś Real jest taki, zgadzamy się to do tego, że Mourinho ich nakręca, bo jestem przekonany, że nie wierzę, żeby Ramos zmienił się w takie zwierzę. nie no Wszystkie dotychczasowe klube Inter pokazuje, jak zmienia Mourinho zawodników i sposób ich gry. Jak Inter, przecież... się agresywne i piłkarze grają po prostu mocno Zawodnicy, przecież jak przyszedł Benitez, nagle straci, zaczęli wyglądać, jakby byli senni, jakby im tam, pamiętacie, w trzeciej linii Coś tam dosypywali tak, zawodnikom wygląda. się spać chciał, więc wyglądało na to, że Inter też zachorował na tą samą przypadłość, ale no dobrze, to jest urok Mourinho, natomiast co mnie ciekawi, że... A raczej nie... go brak uroku. A wyobrażacie sobie, teraz mi przyszła taka myśl do głowy, wyobrażacie sobie Jose Mourinho w Manchesterze United w następnym sezonie? Nie no, ja wiem, że Ferguson, to się wydaje. Ferguson przedłuży dostanową propozycję tak, 7,5 tak. miliona funtów. No tak, no, i on, i on, on ma 70 zostanie, lat. Zostanie, Myślę, że on umrze na scenie, będzie tak, to coś tak, cudownego. Tak. Marzenie aktora o śmierci na scenie zrealizuje Ferguson. Umrze w teatrze marzeń. No bo ja sobie zastanawiam się, gdzie taki Mourinho mógłby pójść, gdyby chciał wrócić dunk. No, jego interesują tylko największe kluby. No A, i no co, co ja wcale nie... uważam, że w grę wchodzi Manchester City. No. Wcale nie jest powiedziane, no, że, że w Manchester, jest, Manchester City... Ja, dlaczego nie Liverpool? Wielki klub z Liverpool być, tak, To tak, Daliś sobie nie radzi. Mm -hmm. Liverpool jest takim, takim, takim... No, to prawda, to prawda. Znaczy, bo... on pójdzie tylko, no do... Sądzę, żeby, on pójdzie żeby, tylko żeby, do klubu, żeby, żeby w którym będzie mógł wygrywać trofea. To jest człowiek, który wszystko podporządkowuje niezwycięzcom klubu, on nie może pozwolić na pracę w klubie, który będzie walczył o czwarte miejsce. No to prawda, że Liverpool może mu nie zapewnić tak finansowo, bo on potrzebuje dużo pieniędzy. No, pokazuje on, pokazuje on jego, jego kariera kosztują, poza Porto, poza Porto, on, on jego ludzie kosztują To tak naprawdę Chelsea wydawał majątki. 30 w Też miał zawodników wartej po prostu gigantyczne pieniądze. On Zawsze musi z Mourinho to w tej chwili jest tak, że on też jest swego rodzaju, jakby to powiedzieć, znaczy aspekt finansowy przyjścia Mourinho, może być też znaczący dla klubu nie tylko, że wydają na niego pieniądze ale mogą założyć, że to jest i przyjście nowych reklamodawców to są nowi ludzie, którzy będą się interesowali tym klubem, tak jak się kupuje gwiazdę do zespołu to Mourinho jest taką gwiazdą, którą no, dlatego do Realu. on odpowiada no, no, no, no, no, no, no, po też do, za potrzebowanie angielskiego kibica, który lubi na parzankę. Tak. to jest to, to o prawda. co mówiliśmy Kibic oglądający Ligę Angielską uważa, że ona jest lepsza, bo się bardziej naparzają. W związku z tym Mourinho tam pasuje, no. bo to jest mistrz naparzanki, więc on, on tam po prostu będzie w tym swoim maglu i tam będzie tymi cepami ładował. I on trafi do swojego środowiska. To jest jak irlandzki bokser. Irlandzki bokser słabo broni, nie tam pracuje na nogach, bo zakłada, że i tak 200 ciosów musi dostać, żeby w końcu dopaść rywala i go znokautować. Floyd Mayweather czy Ray Jones Jr. zakłada że przede wszystkim on trafia, a nie trafiają jego. No i te, w takiej subtelności być może on się nie bawi. Oczywiście bawi się, ja tutaj celowo, lapidarnie o tym mówię, bo jest to, by nie powiedzieć, że to jest trener sukcesu. Obojętnie jak okupionego, to jest trener sukcesu. Natomiast nie w tych rozwiązaniach na temat Special One i tak dalej, zawsze trochę rozśmiesza, że Carlo Ancelotti, skromny, cichy facet, też wygrał dwa razy ligę Mistrzów. Otmar Hitzfeld też wygrał dwa razy ligę Mistrzów. I to są faceci, którzy wyparowali w ogóle z Eteru. No, Ancelotti wrócił, więc do Paris Saint-Germain, wiadomo, Szejkowie, Paryż, Ancelotti. Ale Otmar Hitzfeld to jest facet, który, jak mawia mój kolega Marcin Gabor, nie istnieje. Facet wygrał dwa razy Champions League z dwoma niemieckimi klubami, ale po pierwsze wygrał z niemieckimi klubami, więc to się nie bardzo liczy. E... <laughs> A po drugie, wybrał Szwajcarię. W ogóle co to za typ, że wygrał, wybrał Szwajcarię? No, chyba jest niespełna rozumu. Gdyby zechciał wybrać Szwajcarię romantyczny trener z Hiszpanii, romantyczny trener z Francji, byłoby to coś na pewno podniosłego. Ale jeśli wybiera to Niemiec, jest to zimnokwisty Niemiec, który jeszcze u zimnokwistych Szwajcarów pracuje. Ja tak o tym wspomnę. Nie, nie najgorzej mu to wychodzi. Bo, no. bo szwajcarska piłka robi ogromny progres, są sukcesy piłki młodzieżowej, jest mnóstwo tych chłopaków wodzących się z Albanii, z Bałkanów, którzy pchają tę piłkę do góry. Natomiast, co mnie strasznie denerwuje generalnie w mówieniu o piłce, to jest właśnie ten przykład Lamparda i to, że my wracamy wiecznie, katujemy te Grande Erby Mourinho Facet tak naprawdę zawłaszczył nam pojmowanie hiszpańskiej piłki, Portugalczyk Special One sprowadza do pojedynku Guardiola Mourinho, który mnie generalnie denerwuje straszliwie, bo Liga Hiszpańska jest cudowną, bogatą ligą i dzisiaj my sobie rozmawiamy jak gra Atletico Madryt, ja w zasadzie do kolegi chciałem zapytać, czy, Jaki czy jest wynik? sprawdzić czy gra wynik. dzisiaj w zespole Atletico Madryt no bo na przykład taki klub jak Atletico Madryt wyparował, tak jak właśnie mawia mój kolega, nie istnieje Powiem Wam fajną rzecz na temat kibicowania. Wiem, że paru kibiców, którzy pewnie to oglądają, powiedzą, że, że jestem strasznym bucem, e, ale, ale mecz Granderby w mojej stacji oglądało rekordowa liczba widzów. Pobiliśmy wszelkie możliwe rekordy. I Mnóstwo ludzi wpisuje się na Facebooku, wiecznie to Granderby, dali Daliby spokój. Ok, dzień później komentuje mecz Walencja-Lewante, trzeci na czwartego, też derby, też walka, oglądalność jest 12,5 razy mniejsza. No to teraz pytanie. Wiesz nie te granderby, czy po prostu chcę tylko oglądać Mourinho i Guardiola? Nie, no, wiadomo, że wiesz, ja ale medialnie, medialiczne pędzą, że całkowicie no, ale to, jakieś wiesz, jakieś ale to, to nie to jest końca to końca kasus to... Mourinho, bo te granderby były przed Mourinho i będą po Mourinho i one zawsze budziły. Tak, być. ale on, ja, ale, ale Mourinho jest swoją drogą. Jest, jest tak, tak, tak ale jest ten on, ry... maksymalny. Ale wiesz, ale to jest to, co ja mówiłem i w podcaście i też pisałem, to jest na zasadzie takiej, jeżeli Mourinho się odzywa, i gada głupoty, bo często tak jest. Bo często on się odzywa i po prostu gada głupoty. To nie należy z tym dyskutować, bo z głupotą się nie dyskutuje. To redaktor Magdzież ostatnio powiedział, że jak to, jak, jak to było z tą głupotą, że z głupotą nie należy dyskutować, bo. E, bo razem najpierw nie... cię ściągnie do swojego poziomu, a, a potem... potem i tak wygra, bo ma większe doświadczenie. Tak. Tak. <laughs> I po prostu nie należy dyskutować. Z nim nie należy po prostu dyskutować. No bo taka jest prawda. No z głupotą znaczy, się nie znaczy dyskutuje. Ci, no wiem, znaczy, że ja, ja umarłbym wtedy śmiercią naturalną, ale... No tak, ale znowu media to no Tak, tak, tak Każdą media to nakręcają. Tak, nakręca tak, się oczywiście. się do, do, do jakiegoś kosmicznego nie, no, Ja mówiłem, ja, ja odnosiłem nie to nie do nas, żebyśmy my nie dyskutowali atletiować. po prostu o wszystkim, co mówi Mourinho, bo to o. nie ma sensu. To chociaż my trzymajmy ten poziom i po prostu tego nie róbmy, no. To jest to jest na takiej zasad... I to też jest ciekawe, bo Guardiola, który ma nieporównywalne sukcesy w ostatnich latach z żadnym innym trenerem, i o nim nie wypowiada się, jestem przekonany jednej dziesiątej słów, które mówi się o Mourinho. Słuchaj, nie wypowiadało się, bo specjalnie powiedziałem o Ancelotti, w czasach kiedy on wygrywał z Milanem Liga Mistrzów 2003, przegrany w ten finał Ligi Mistrzów 2005 i Liga Mistrzów 2007, czyli co dwa lata był w finale, nie mówiło się tyle o nim co Mourinho, czy wygrywa, czy przegrywa powiedział, nie powiedział, bo Ancelotti generalnie był mrukiem, w związku z tym był niesprzedawalny, a ten zresztą Mourinho też jest mrukiem, natomiast Mourinho jest w ogóle aktorem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak wyglądają jego konferencje prasowe. Ja, mam, ja w ogóle lubię taką postać historyczną, nie dlatego, że utożsamiam się z jego poglądami, jestem na zupełnie drugim biegunie, jeśli chodzi o światopogląd, ale jest przeza... tragiczna, straszna, ale tak, chwilami także groteskowa postać ducze. Cedził słowa, kapitalnie dyrygował tłumem. Fantastyczne są filmy dokumentalne poświęcone Mussoliniemu. Ja czasami, jak patrzę na, na Murinio to odnoszę wrażenie, że on właśnie tak cyzeluje te słowa, produkuje te gesty to jest to jest teatr. Nie, to jest przemyślane. To jest oczywiście, teatr. że od początku do końca to jest przemyślana gra medialna jest to coś, co mi imponuje z jednej strony, bo to jest facet który, wracam do tej Kurnikowej i tak zapętlam te różne wątki o których mówiłem, to jest facet który zrozumiał, że oglądamy obrazek o, chcemy Franka Lamparda, bo go co 3 dni widzimy Galincza był 50 lat temu kto o tym dziadzie pamięta i Mourinho doskonale sobie zdaje sprawę, że tu i teraz jest ważny i on to po prostu genialnie zawłaszczył. Dzięki temu on pewnie dostaje największy kontrakt świata, nie, no chociaż tak, no, innymi... nie wygrał więcej niż Ancelotti i tak nie, dalej. No, tak, no między innymi też to wygląda. No, dla jego zatrudniono to, w realu dla dlatego... mówił, że Mourinho w Anglii przeciągnie zamieszanie, jeśli na przykład Tottenham go weźmie, bo jeszcze tam mogę dorzucić taki klub jak Tottenham. Jeśli by go ja wziął... Ja myślę, że Tottenham ma za małe pieniądze na to mimo wszystko jednak. Przynajmniej jak do tej pory. To jest jednak za mało. To teraz. No, no, z bankierami jest, jest generalnie Tottenham no, utożsamiany. Nie, no tak. Ale, że tak się jest. Ale to nie jest klub typu. Nie, no, ja po, po realu nie wyobrażam sobie, żeby on przyszedł do Tottenhamu. To, to byłoby dla mnie dużym zaskoczeniem. No, znaczy, wiesz, no on tam... musi szukać jakiegoś nowego wyzwania, tak? No to już był, był w tym realu. I teraz wróci do Angli. jeżeli, znaczy, jeżeli znaczy, nie, nie, bardzo nie mam ma szans na bo raczej, Do tej pory było tak. tak, najpierw było Porto, potem było Chelsea, tak. które, które akurat kupił Abramowicz, więc w sensie takim, że były gigantyczne pieniądze, bo klub był bez tradycji, wielkich. Ale potem już był Inter, to już zupełnie inna marka. No i teraz jest Real. No, no, i za tak, bardzo real... nie wiadomo, gdzie przeskoczyć. No i teraz może trzeba wrócić do takiego powiedzmy, angielskiego, znaczy angielskiego. To ten Hamu Ja myślę, że. Może do Norwich tak. Tak. tak by się nadawał. Jakby tam Słuchajcie, zrobił, jakby tak, tam tak, zrobił jakikolwiek wynik, czyli awansował z taką drużyną do Pucharów, to bym uznał, że to naprawdę świetny trener. Tylko że to jest trener, który oprócz Porto, Prowadził, yy, prowadził kluby, w których wszystko było podporządkowane jego projektowi, który on, on przynosił. No i za za I, ogromne pieniądze, no to yy, prawda. I no, na przykład kibice no, to, to Chelsea, o tym, no. kibice Chelsea piszą, piszą, wręcz po tym jak Ancelotti zdobył mistrzostwo z Chelsea, z, m, wywiesili portret Ancelottiego z napisem The Real Special One. Bo bez tej całej zamarachy, którą robił Mourinho, Ancelotti przyszedł i spokojnie wygrał mistrza, ogrywając w ogóle parę razy różne szczołówki, yy, grając dużo ładniejszy, spokojniejszy, yy, bo ładniejszy dla oka futbol niż grała Chelsea bez tej Mourinho. Agresji, bez, bez, bez tego pompowania. Dlatego, dlatego ja, ja mam, yy, ja wcale nie czekam na granderby. To jest właśnie to jest to, że ja mam oglądam, nie, ale mam także to nie jest ten mecz, na który ja czekam tak, jak, jak byłem dzieckiem, że mnie żołądek dwa dni bolał, nie mogłem a Ja po ostatnim wy... meczu gdzieś Zosta... na przykład chętnie bo już tego... się... tych miałem dość, ale po ostatnim meczu na przykład się... chętnie, chętnie obejrzę, A ja, a ja w ogóle nie czekam. Zobaczę, bo... jak zobaczę, jak, jak się spisze następnym bo... razem. Dlatego, w że, dlatego, że teraz jest w granderby tak, że drużyna płaci za to dwoma kontuzjami, e, że ja muszę ten cały cyrk medialny oglądać. No, nawet nikt jak się nie jest... każe. No stary, no lodówkę otwieram Mourinho, no <laughs> Wiem, to no, taka jest prawda. No. Zmień lodówkę. Zobacz, tutaj nie ma. To jest na okładce w ogóle. okularach ale podobny no Znaczy niesamowite w przypadku Wiesz, Grand to, Derby to jest... jest to że ono wyszło poza Hiszpanię to już jest teraz meskę Granderby I, i to już nie jest klub to już nie jest mecz o decydującą mistrzostwie Hiszpanii tylko mistrzostwie Europy to, jest, że... to nie bo to, jest, świata. to jest to jest, jest, jest, jest, jest, jest finą mistrzostwa świata w piłce nożnej i Granderby tak. I to są dwa mecze, które można no, pewnie, ta, ta, ale z czego, no, Finał no, Mistrzostw Świata zwykle jest dużo nudniejszy. Nie, no, w I gorszy Jeszcze tak. jeden spektakl może nie, być atrakcyjniejszy, to znaczy finał Ligi Mistrzów. No tak. Jest... O ile zagra w nim Real lub Barsa. Jak nie zagrają, no to, to będzie Lipa. Co, może czy, będzie co jak powie... zagrają oba te zespoły. Słuchajcie, co powiedzą, co, wyobraźcie sobie, że w finale Ligi Mistrzów zagra CSK Moskwa. I któż tam? Bayer, Leverkusen. No przecież wszyscy powiedzą, że to kelnerzy. Bolki, No ale powiem Ci tak na przykład, że <gry> to bardzo ważne, często że on... bywało tak, że finały Pucharu UEFA były dużo bardziej ciekawe pod względem piłkarskim niż finały Ligi Mistrzów. No Bo tak, finały, ale... Ligi Mistrz... finały Ligi Mistrzów to ładny, ale jednostronny był ostatni. tak? Był historyczny 3-3. Tak? Był y, fajny finał y, w Paryżu, gdzie się sporo działo i generalnie nie było wiadomo do końca kto wygra. No, ale reszta, no to są finały, w których albo rzeczywiście jest Leje, Real, Walencję i nie ma przeciwnika, albo Włosi grają na 0-0, do 0, albo, albo Anglicy grają na 0-0 do 0 i jest finał. Wszyscy czekają na to, kto pierwszy popełni błąd, bo wszystkich paraliżuje ranga spotkania. Albo Milan, Barcelona. No, taki był, dawno temu. <śmiech> to, tak, to, to, to, to był ale. fajny finał. Fajny. 4-0, pamiętam, że byłem załamany, bo jestem wielbicielem Romario. I czekałem ile on tych goli strzeli a ja tutaj nie było nawet okazji normalnie nie miał chyba żadnej natomiast nie, znaczy ja się nie, nie zgadzam że to jest tak, że jak jest finał Mistrzostw Świata albo w, z jednej strony oczywiście, że tam stawka paraliżuje i tak dalej, ale kilka fajnych naprawdę finałów w Mundialu było tak jak było kilka fajnych finałów Ligi Mistrzów a czasami finały Pucharu UEFA ale to nawet jeśli znaczy, finał Pucharu UEFA, czy Ligi Europy jest ciekawszy, to to wcale nie znaczy, że, że, że lepsze drużyny grały, bo one potem wskakują do nie, nie, nie, nie. Ja Ligi i tam przepadając Ja zdecydowanie wolę, ty... jeżeli chodzi o poziom piłkarski i formułę, półfinały, tak? Bo w półfinałach jest mecz i reważ i... Yy, waga y, każdej minuty, która jest w finale, każdego błędu y, nie paraliżuje jednej czy drugiej, a czasem obu zespołów. Więc futbolowo zazwyczaj półfinały to jest absolutny top, jeżeli chodzi o poziom Ligi Mistrzów. Tam dochodzą już same najmocniejsze, najbardziej zmotywowane zespoły, które dają z siebie wszystko przez 180 minut. Więc dla mnie solą w futbolu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, jest mecz półfinałowy. Finał to jest wisierka na torcie. tak? Takie już tam, no chyba, że gra w nim Barcelona, no to wtedy... Y, to wtedy jest różnie. To no. Tak. no dobra. Wydaje mi się, że powoli możemy zmierzać ku, ku końcu. Ile tam mamy czasu tego podcastu? No, dwie godziny, cztery minuty. Jest Maria. O, to, to klasycznie. Redaktora Magdziarza nie ma, nikt nie opowie dyktaryjki w związku z tym. No ja właśnie. opowiem, a propos, a, a. bo Bartek mówił o irlandzkich goxerach i to mi się przypomniało o irlandzkim taksówkarzu. A już nawet wiem, poproszę gościa o dykterykę. No to ja powiem tylko ty powiedz, o, o powiedz. irlandzkim taksówkarzu, który jak tam kolega przyjechał do Irlandii i ostatnio <śmiech> i irlandzki taksówkarz mówi, kolega się pyta, czy to zawsze tak leje. Bo lało strasznie. On mówi, nie, dwa razy w tygodniu. Raz do środy i później od środy do niedzieli. No to, to koniec dyktaryki. Bardzo ładna, życiowa. A gdyby... Lato życiowa. było w, w... Filode. Może by nam szanowny gość ci opowiedział, jak to się stało, że zajął się tym, czym się zajmuje, bo ja pamiętam, jak się to No i trzecia godzina podcastu Malownicza historia. Po urodzeniu! Co to powiedział? Pamiętam jak dziś. Nie, ale anegdotkę jedną na zakończenie mogę wam opowiedzieć, bo, bo tą anegdotkę y, wiecznie opowiadam, więc jak ją powiem 127 razy, to dosyć szybko pójdzie. Było to w Brazylii. Wracaliśmy z takiej miejscowości Oropreta autobusem w kierunku Belo Horizonte. No i ja mam taki zwyczaj, że nie siedzę z żoną, tylko się gdzieś tam dosiadam i poznaję jakiegoś brazylijczyka. Moja żona mówi, że jestem bradłata, więc ma wszędzie kolegów. i Dosiadam się do typa, zaczynamy rozmawiać i, no, i tam gadu, gadu. No, jakie u was sporty są popularne? Bo piłkarzy waszych nie znam. A Boniek? A Boniek, Lato, no, no, no. A teraz tak obecnie gracie tam w piłkę. No gramy, gramy, gramy, są kluby, jest liga, ale no, nie słyszałem, nie widziałem, reprezentacji na mundialu to nie kojarzy. No, no nie kojarzy, no trudno było futbolu rozmawiać, jak on nic nie kojarzy, na bońku stanął. No to i mówi, nie dziwota. Ale, a jakie wy tam sporty macie, a to, była, to, był, to był luty 2010, czas igrzysk olimpijskich, ja mówię skoki narciarskie, ale ja nie widziałem jak jest po portugalsku skoki narciarskie, nie mogę sobie przypomnieć jak jest po angielsku. No i wołam żonę, że ona też nie może sobie przypomnieć, no i myślę, to pokażę mu. Zacząłem rysować, coś tam i narciarz, wiesz, na nartach tutaj, frunie, 200 metrów. On, Jezus, maje, 200 metrów. I co dalej się dzieje? Ja mówię, no i spada na nogi i jedzie dalej. No, i, no co ty, spada na nogi. I ja mówię, no i Adam Małysz, znasz takiego? No nie, bo no to spadł na nogi już koniec, nie? Ja mówię, nie, nie, on tak co tydzień. I on po prostu był posikany, że w koleś leci 200 metrów, spada na nogi tak co tydzień. Jak wyszedł, nie mógł mi uwierzyć, ale pokazał good joke i się rozstał. Byłem przekonany, że jadą gdzieś tam w swojej strony, że spotkał Czubka, który opowiadał mu, że mają bohatera narodowego, który co tydzień spada z 200 metrów na nogi i żyje. To ja przedłużę tą dykrejkę. I że jest to nazywane opowiada... sportem. Tak. Nie wiem, czy opowiadałem, jak, jak, jak, jak nasi wspólni koledzy byli w Meksyku, i okazało się, że w Meksyku, oprócz tego, że znają Wałęsę Jana Pawła II Latę, to okazało się, że tą kolejną postacią jest Adam Małysz i okazało się, że wielu Meksykanów, których oni spotkali, oni oglądają Eurosport, no tak. gdzie są skoki narciarskie i oni się nie mogą nadziwić. Dlaczego ci ludzie w tej Europie budują takie gigantyczne betonowe konstrukcje, na których raz na jakiś czas kilku kolesi niespełna rozumu skacze właśnie po te 200 metrów na śniegu którego oni nie widzą, na, na, na długich nartach i, to fok, i widzą te tłumy i te wiwaty i tak dalej. I oni to oglądają jako taką absolutną egzotykę, ale znali nazwisko Małysza. I to nie była tak, że to była jedna osoba czy dwie. Chłopcy przejeżdżali ten Meksyk w, w, tam z Mexico City na północ i takich, os sposób, takich osób spotkali naprawdę wyzpiec, wiele. Tak, tak, tak, tak. Dla nich, dla nich to była jakaś no taka ja... absolutna abstrakcja, ale znali. Ja najdziwniejszych okolicznościach to oglądałem co prawda w Barcelonie, czyli nie tak daleko, ale siedziałem w lokalu należącym do jakichś. Libijczyków. Oni siedzieli, pili herbatę, tak, tak smutni panowie palili czarny tytoń, gapili się w taki podwieszony, pod, w takim małym, zasmrodzonym barku telewizor z Eurosportem i nie mogli wyjść z Po prostu jak zahipnotyzowani, nie mogli przełączyć. Oglądali skoki darciarskie. Nic nie rozumieli, bo tak jednym uchem wychwytowałem, mówili po hiszpańsku. W ogóle nie kumali, co tam się dzieje. Trochę tak oglądali jakby mecz krykieta. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to jest pewnie no na tak, takiej ale zasadzie. Ale zarysykuje stwierdzenie tak, że bardziej melownicze. Znaczy, to to coś najbardziej interesowało, Nie, no, Bo tam przede wszystkim słuchajcie, jeden z, z podstawowych mitów człowieka, czyli mit lotu. To jest rzecz, o której człowiek Lecim, zawsze marzy i tak dalej. I tej odległości z, Tak, oczywiście, żyje. to jest jeden z podstawowych z historii. Dusza ulatuje zawsze ze skrzydłami ptaka, i tak naprawdę jest tak, że to jest ten jeden z cudownych takich marzeń ludzkich, czyli żeby się unieść. I oni to robią. Lecą po 200 metrów, a teraz i po 250. I, tak I oni tydzień. to robią. I tak co tydzień. <śmiech> Więc to jest, to jest rzecz, która tak powoduje, że to jest ten sport... Bo tak naprawdę, jakby na niego nie spojrzeć... Ja próbowałem ostatnio oglądać tak skoki i przeleciałem całą serię. Mówię, Boże, przecież to jest koszmarnie nudny sport. <śmiech> tak naprawdę on, emocje się zaczynają w momencie, kiedy skacze pierwsza dziesiątka bo reszta to tak ląduje na 90. metrze, tam 105, 102 i takich tych, i tych zawodników jeszcze, jeszcze, tak, takie zaporty I ten support się długi ogląda i on po prostu tak się... Ale tak naprawdę chodzi o to, jest. żeby to napięcie narastało. To jest tak, że wiesz... No ale kiedyś, kiedyś kurczę, wiesz... Włodek Szaranowicz kiedy? był taki, który budował, bo miał taki styl wymieniania... Za, i, tak. No, a, te, a teraz skaczę. i to, a po nim będzie i wymieniał następnych 10 oskoń, no. bo którzy no. będą skakali. Jakby to było znaczy, ale przyszedł. kiedyś było tak, że... Y jak ja, ja A skok... i na końcu był mały, Ja skoki, skoki oglądam to, na też od zawsze mały. rzeczywiście i całe sezony, nie? No bo święta były i był turniej cztery skoczni. skoczni oczywiście. No ale to wiesz, to, to, to, to, to turniej to skoczni Dlatego to jest w Polsce by... Kanena Kanena i Jensa Weissfloga znają wszyscy. Wszyscy oczywiście. E, ale co chciałem powiedzieć, że kiedyś tych niespodzianek takich pod tytułem, nie wiem, wychodzi Norwek, wiadomo, liderem jest Vettori, tak, na przykład. Był taki skoczek. Był. Wiadomo było, że mniej więcej tak oni ja. on i Goldberger będą wygrywali na przemian przez 3-4 sezonu, ale raz na jakiś czas stawał jakiś zawodnik, który się nazywał na przykład Pujkonen, który normalnie tam się pałętał koło 25 miejsca i on co jakiś czas gdzieś coś wygrywał. Teraz rzadko się tak zdarza, że, żeby zawodnicy no, trzy razy w sezonie wygrywał zawodnik, któremu wyszedł skok. Teraz, teraz a, a mało tego, ostatnio oglądałem pod kątem sędziowania właśnie, a propos. Chłop skacze 137, wszyscy tam po 130, on zajmuje czwarte miejsce, bo to, ten czynnik wiatru mu odejmują. Zobaczcie, jak ucichła dyskusja na temat, na temat sędziowania. Jeżeli sędziowanie jest wymierne i rzeczywiście wygrywają ci, którzy powinni wygrywać, czyli Szli Rencauer, Koffler, Morgenstern, Stoch, raz na jakiś czas, nie? I teraz i to. No, no i to było w Japonii, no bo to wiadomo, on tam, wiesz, na ty poleciał na tym boskim wietrze i <grym> mu się udało, nie? I nie ma dyskusji o sędziowaniu. Że to jest, że to, jak to w ogóle, no ty przecież powinien wygrywać ten, który wylądował najdalej. A teraz okazuje się, że przy tych wszystkich czynnikach wiatru i tak dalej, sędziowanie jest wymierne i wszystko jest w porządku. A w zeszłym roku narzekaliśmy na to sędziowanie, jak nie wiem, a teraz w ogóle nie ma dyskusji. A gdyby zaczął Meksykanin wygrywać nagle, to bym to, to było ciekawił. No nie? właśnie, czy. Albo chociaż czy... jakiś Włoch, że... no, Mieliśmy przecież, to był chyba Amerykanin ten. Edwards? Ten Anglik, nie, Anglik. to był Anglik. Anglik. No nie, Włoch też Ale Amerykanin też był. Horst Bulał kiedyś był Ta. taki zawodnik. bardzo wy... amerykańskie imię i nazwisko. Horst, Horst Bulał? <laughs> nie, no przecież wiecie o tym, że. Horst Bulał mógłby być też Włochem w stylu. <laughs> w Stanach Zjednoczonych <laughs> chyba dwa głosy spowodowały, że się mówi po angielsku, a nie po Ta, niemiecku. Dwa, dokładnie. Także. Tak. Horst bolał bardzo amerykański. <głos> <głos> kongres to spotkał. Tak. Kongres, kongres dyskutował, w jakim języku będzie, będzie się mówiło w Stanach Zjednoczonych. A potem, co było dla mnie traumą, okazało się, że jak wybuchła pierwsza wojna światowa, to Amerykanie. Jest y, tak, złości. Coraz, tak, złości tak, niedługo, niedługo najwięcej będziemy mówili po hiszpańsku. Złości kamieniowali na ulicach jamniki, które były uznane za niemieckie psy. <głos> jamniki? Hmm. No. Ale nie kirgijskie. Znany jamnik niemiecki, alzacki. <grybuj> <grybuj> Pancerny. <grybuj> no, u, nas, u nas jednak Owczarek jest niemiecki. Tak, no. w Polsce ale swoją drogą brytyjski skoczek to też jest dosyć abstrakcyjny no i on był dosyć abstrakcyjny, tak, ale był tak, mega popularny tak. najwięcej... o, z tego o, co więcej, co więcej o, j, j, j, ja pamiętam, że mówiło się, że on w tych czasach, tak naprawdę poza, poza największymi dwoma, czyli Nickanenem i Weissflogiem zarabiał najwięcej on miał gigantyczne kontrakty reklamowe on był, był taki murinio tak, skoków był, był, był, był tak rozpoznawalny, bo on lądował to... na 60 metrze on zawsze lądował na Czy... bóli, na bóli. <głos> startował w okularach dyszkach Przecież no. to, było, to było niesłychane widowisko. Nie, no. No. Jego nie dopuszczali na mamucie Scott, nie? i tam ja protestował, usłał listy protestacyjnej, że jak to? Przecież jest skoczkiem zawodowym, jest, jest, jest notowany w, tam, w tej federacji całej i tak dalej. Jednoosobowej Królewskiej Federacji Brytyjskiej. Nie no, mówię, mówię, mówię, mówię wiesz, o, o zawodach europejskich, a jemu mu nie pozwalali skakać, ale był tak popularny. Ciekawe, to, znaczy musiał, musiał zarabiać pieniądze, bo z tego co ja się orientuję, to w Wielkiej Brytanii nie ma ani jednej skoczni narciarstwa, no. więc musiał teraz w no może po prostu mieszkał gdzieś tam w jakimś kraju alpejskim <grymne> albo, i tyle. Albo siedział w domu i sobie wizualizował skoki, tak Tak jak my, na mały na Małysiu. <grymne> to był szał. Ja miałem taki bardzo wolno chodzący komputer osobisty. IBMa, dzięki czemu biłem wszelkie rekordy skoczni. Tam, gdzie inni skakali po 170 metrów małyszem, ja waliłem 217, bo mój leciał dwie godziny. Mogłem delegancko go ułożyć, wylądował, miałem takie rekordy na komputerze, że koledzy nie wierzyli. Screeny umieszczałem w internecie. <gry> No właśnie. A Teraz mam a, porządny komputer. A we Włoszech dysypują czegoś do wody. <laughs> Też spowalniają. No ale przecież był zawodnik z wypiętą pupą, który wygrywał wielokrotnie w włoski. Roberto no. Wypięta-Dupka Czekon, ale on wygrał jakiś <głos> on... Puchar Świata, tak, zawody? Tak, tak, tak. Ma, wygrał, medal, no ma tak. medal na Ma medal, tak, ale, ale, ale czy wygrał właśnie, mm. zastanawiam się, czy wygrał... jakiś. Mało tego, przez pamięta. chwilę nawet rokował jako bardzo dobry trener kadry włoskiej, bo Włosi pod jego, pod jego przewodnictwem przez pierwszy sezon mieli całkiem przyzwoity tam. sezon, a później się okazało, no, tak trochę że... Nie... jak Z Rosjanami, Rosjanie, Rosjanie też już tak troszeczkę chyba... No, u nich trochę się o doping sytuacja rozbiła. Nie wiem w ogóle po co. Też im coś dosypywali do wody. Ruskim? A oni... Kto ich teraz trenuje? Nie wiem. Bo niedługo mają igrzyska zimowe w Soczi. Swoją tak. drogą słuchajcie, igrzyska zimowe w Soczi to, to brzmi po prostu coś tak kapitalne. Rewelacja. Jak w Monte Carlo, nie? Zawsze ludzie w lecie się wybierali do Soczi. Do Soczi tak. No ale Barcelona też zimowe igrzyska e, Mog, mogła, Mogłaby zrobić. No. No, no, no. Turyn no, to też tak... następne takie no ale kuror. Turyn to wiesz, no jak się jest w Turynie i się spojrzy, to tam za 30 kilometrów widzi się ośnieżone oszcze... szczyty, więc jakoś tam można to przewodzić. No wiesz, no, z, Barcelon z Barcelony w Pireneje to jedziesz, wyjeżdżasz no. na autostradę i jesteś za półtorej godziny w eleganckich górach. No to prawda. A 600, Pireneje... 650 km tras ma, są, jest w samej Katalonii narciarskich, także to w całej Polsce tyle nie ma. A no, były takie zakusy, żeby zrobić i że szczęście, że nie wyszły U nas się, to było, u nas, no, u nas no, się nie da. Nie, no. tak. no to znaczy nie da się. Nie, to ja tego to, obciachu, jakieś, to sobie jakieś, nawet... jakieś, jakieś, jakieś, jakieś pomysły w ogóle nie. Znaczy, no, jak... znaczy, pytanie, no to były pomysły mam... na wypromowanie siebie politycznego Mam pytanie. Wiek zjazdowy. Niech nie, nie, nie ma, to byłby nie bieg dosłownie Częściowo bieg, częściowo żeby, na tyłku A żeby było ciekawiej to nie, no, no, Pierwsze mistrzostwa świata Pierwsze mistrzostwa historia, świata to w w na Hopoku Ale to też jest Nie, nie żadne, no. na Hopoku ja zjeżdżałem ja też, no, nie, ma, nie da nie się zrobić ma. trasy do biegu zjazdowego, zjazdowego. No, nie istnieje o, Po prostu takiego. nie spełnia warunków fisowskich Ale pierwszy w historii Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim Które polegały na prawdziwym biegu zjazdowym Czyli z punktu A do punktu Meta w Kuźnicach Była no. A start był pod, pod, Świnicą. pod Świnicą I z kotła pod Świnicą Ten wygrywał Kto pierwszy przyjechał do Kuźnic Na parking, tam gdzie teraz Furmanki stoją Także takie były pierwsze, pierwsze Mistrzostwa A teraz samochodem się jeździ do Murowańca no, Polska, okay, przed, Polska przed wojną, jak się weźmie przegląd sportowy to regularnie. To, to, co się działo na Wielkiej Krokwi, to były wydarzenia naprawdę. Tam przychodziło po 40-50 tysięcy ludzi przed wojną na, na konkursy To no, Była straszna moda na, na, tak, na, na góry, za na Zakopane, za ty, na sporty, tak, za no. do Zakopanego przyjeżdżali kanadyjscy hokeiści na przykład. E, jedne z pierwszych mistrzostw Europy w ujżdżawstwie figurowym odbyły się w Warszawie, w znanej nam Dolince Szwajcarskiej, w której niejednokrotnie spożywaliśmy napoje wyskokowe niezgodnie z prawem. Piękne miejsce na rozegranie. No ale to już Zelulek tak, był tak, tak. nie, nie. <laughs> Teraz już nie spożywamy. No właśnie mówię. Ale Dolinka nadal jest piękna no i mistrzostwa świata w sport, sportach zimowych w ogóle świetnie, bo w dwudziestolecie międzywojennym a sam przegląd sportowy był dużo lepszy niż no, ale to niż wtedy, teraz. wtedy góry były na miary, na, na miary tamtych sportów no, teraz, teraz nam góry trochę zmalały albo a czy general, generalnie, generalnie nie było tak dużej konkurencji po prostu Zakopane w pewnym momencie w, w latach 30 było bardzo dobrze dofinansowanym ośrodkiem sportowym miało jedno z najnowocześniejszych kolei linowych w ogóle na świecie no i przetrwała ta kolejna no, długie tak, lata że... jeszcze, no, nie, no, dwa tak, lata tak, temu, trzy lata tak, temu. Że, tak, że wiesz. No, no właśnie, bo to, to jest problem infrastrukturalny, ponieważ ja nie mam samochodu, o... więc korzystam z kolei i dalej najlepszą trasą jest trasa C, CMK e, centralna magistrala kolejowa, postawiona zagierka lata 70. No i to w zasadzie pokazuje, jak dwa, po 22 latach przemian nawet linii kolejowej się nie dało zrobić. Nie, w ogóle kolej jest zaniedbana, to wiadomo. To no, w okresie międzywojennym na przykład zdążyliśmy wybudować Gdynię. No tak. więc właśnie, więc do tego... Czyli w... centralny, centralny okręg przemysłowy. No więc właśnie, do tego, do, do tego samo, zmierzam, samo, że samą nie da Gdynię, linii, czy możemy, czy możemy znaleźć coś, co porównywane jest z samą Gdynią, już nie mówiąc o centralnym oświatowym no nie, bo nie światło, możemy, bo, bo, poza, narodowy. bo poza sieciami, poza supermarketami... No, jakieś tam zdechłe mosty i to, i to jest wszystko no, trasy, nie da się połączyć trójmiasta, z którego wodzi się tylu ludzi tak, związanych z władzą był prezydent, obecny premier, nie da się drogą połączyć ze stolicą, co jest w ogóle nieprawdopodobną historią nie ma kolei, nie ma nic. W związku z tym ja, może Igrzyska Olimpijskie chcieć zorganizować w tym kraju. Znaczy, no tak, to czy... był absurd, no to był absurd. No, no ale robimy... Ale nie, to, że byli ludzie, którzy to wierzyli, A albo czasami ja ja jeszcze że jedną rzecz tak, ona, wprawdzie ona będzie trochę tak politycznie zabarwiona, ale ona jednak nawiąże do sportu. Nie wiem, czy pamiętacie, niedawno były takie w Warszawie spotkania ważnych ludzi z Europy. Nie, oni byli rozlokowani w różnych hotelach w Warszawie i była totalny paraliż miasta. Ja z jednym z kolegów y, siedliśmy w jakimś lokalu, piliśmy wino i tak uświadomiliśmy sobie, że jeżdżą po prostu samochody jak porąbany. Ta kolumna prawa, lewa, <śmiech> prawa, lewa. I tak... Czy to już tego wina poszło tak dużo? Że coś déjà vu, czy to się o, w oczach dwojga, Zaczęliśmy sobie liczyć nasze pałki na kartkach, spisywać, ile razy to przejeżdża. Ale skończyła się nam paczka papierosów. Bo już była cała zapisana. Było tego mnóstwo. Nie wiem, 100 przejazdów, coś... Jakaś horrendalna w ogóle liczba. Ja to w pewnym momencie się zastanawiam, a to cały czas kursuje w kierunku pa Pałacu Prezydenckiego. Helikopterów nie ma w tym kraju? Prosta rzecz. Bierzesz helikopter, transportujesz ich helikopterem, ludzie jeżdżą. Autobusy stoją, taksówki nie jeżdżą, wszędzie korki, no tak, nie ma helikopteru, żeby ich przewozić, to błękitny TV, u by trzeba było wynająć, ten jedyny helikopter pogotowia, ten jedyny po, e, helikopter e, policji i, i ten I helikopter, ściągnąć. który Polsat gdzieś tam po znajomości tak, wynajął. I, wyna I od Klickiego tak. jeden Wtedy można by ich było przewozić. Słuchajcie, jest to po prostu totalne, my nie zdajemy sobie sprawy, że, że funkcjonujemy infrastrukturalnie w totalnym zapaści, w totalnej nędzy. Ja niedawno miałem okazję kręcić materiał na, na budynku. Nie, nie mogę powiedzieć. Na jednym z najwyższych budynków w Polsce. Weszliśmy, tam nie, nie można było wejść, ale no, głupio byłoby kręcić materiał i nie wejść na jego dach, jak to jest jeden z najwyższych budynków w Polsce. I mówię do operatora: popatrz, stary. Tylko na jednym budynku jest H, lądowisko dla helikoptera. Ja mam takie zdjęcia w São Paulo, sobie siedzimy, wjechaliśmy na dach też jednego budynku i, i nagrywamy film. Jak helikoptery zasuwają prawa, lewa, tych helikopterów w godzinach szczytu jest mnóstwo. To jest, jest największy ruch helikopterowy poza Nowym Jorkiem, jest w Sao Paulo. Trzeci świat. Taksówki. No już nie. Są Trzeci. dwie firmy no, taksówkarskie w Sao Paulo, a w Polsce nie znalazłbyś pięciu helikopterów, żeby przetransportować tych VIP-ów. Jakby spadła jakaś, nie daj Boże, bomba. To wyobrażasz sobie, co by zrobiło yy, yy, pogotowie z tym jednym helikopterem? Kogo oni by ratowali? Nie no, to byłby ciężki to jest... dylemat, kogo ratować tym jednym, znaczy, jednym helikopterem. Mieliśmy wczoraj otwarcie stadionu narodowego i już po prostu widać było, jak ups, cała okolica stadionu została pozamykana. Że generalnie... Alczy, ja, jechałem, ja jechałem po, po, po córkę do, do, do, do, na Pragę. Armagedon w mieście. Nie dało się przejechać mostem Poniatowskiego, a to Zamykanie mostu, K koncert www. Lady Pest, Pest, Pest, Pest, Pest, Pest, stot, A jak to. kończy się mecz na kamną, ile no. opustoszenie tego rejonu? Godzinka jest spokojnie, jeszcze metrem dojeżdżasz że no. wracasz. Nie no, to jest jakiś absurd zamykanie. To to jest 100, 100 tysięcy to to ludzi. To jest, to jest, to jest, jeżeli na każdą imprezę będą zamykać Poniatowski, kiedy wiecie mostów mostu to jest pozamykane, to jest jakiś absurd w ogóle. Pytanie, jakie imprezy będą na tym stadionie? To jest szczęście właśnie, nie będzie tam za wiele okazji, żeby zamykać. Także stadion. No będzie mecz Legii z Wisłą, no, może mecz z Portugalią i. I euro, i później, no co, w zasadzie wypadałoby wynająć firmę, która go rozbierze, bo to taniej wyjdzie niż utrzymywanie tego stadionu. Ale Raz na to też 5 lat wiesz, jakiś jest. finą Pucharu może nam dać to, to, no do europejskiego zrobić. właśnie ostatnio licencję pewnie. Tak. Ale też ostatnio do, do ligowych meczy się nie nadaje. W ogóle pytanie, nie mogło się. Tam pytanie, co, co zrobimy z tymi stadionami tak naprawdę. Nie no, stadiony już... w, we Wrocławiu, w Gdańsku i mają, są przypisane do klubów, tak? I coś się tam dzieje w tych rejonach. Dlatego, że tak. Tak, tylko, że kwestia ale wychwytaj sobie obraz no tak tak. statyw... Ten we Wrocławiu to jest tak, że Śląsk Wrocław w tym momencie, jak bo jest teraz jakaś afera, bo jest nieprzystosowany, nie ma tam klatek zbudowanych dla kibiców drużyn przyjezdnych, to dla nich. W to, że oni musieliby grać na starym stadionie, to by była katastrofa finansowa. Nie. Dlatego, że stary było tam chyba 8 tysięcy ludzi. Nie, no tak. To jest Jeżeli... 42 i co ja, więcej, on ja, Jak na, przykład na Ja sobie doskonale mecz. wyobrażam sytuację, że Wrocław jest w stanie zagospodarować, bo Wrocław jest tak zarządzanym miastem, że jest w stanie zagospodarować sobie ten stadion. W sensie takim, że tam będzie się coś działo na tym stadionie. To mimo wszystko miasto, które dużo mocniej żyje, niż na przykład Gdańsk. Gdańsk tego nie wie, W Gdańsku to będzie naprawdę Słuchajcie. duży problem finansowy utrzymanie takiego, takich Oczywiście, stadionów. Że... No ale tam jest mimo wszystko jest ta Lechia gra tam generalnie można budować jakiś biznes pan bo to jest tak że się zakłada że tam No bo to jest jeden. Na obiek. takim na takim obiekcie musi być rozegrane też, 20 dla całego trójmiasta 20 kilka meczy, to tam można tak, też w ciągu sezonu. Kilka. plus muszą się odbywać generalnie codziennie jakieś eventy też eventy tego typu jakieś gospodarcze jakieś różne Nie, no historie No tak no wykorzystuje tak się dalej. niekoniecznie płytę. Tak. No, to ja poza ja, ja, ja tym socj narodowy to jest jakaś katastrofa, bo tutaj nie ma zespołu, nie nadaje się do niczego innego. Tam nie tego, da się z tym nic zrobić. A do tego zrobić, twierdzi, bo to jest Stacja będzie czysto. grała objazdowo, nie tak, będzie grała na stadionie tak, narodowym. Ale słuchajcie, jest jedna rzecz mm, zasadnicza: przy okazji koncertów, wydarzeń, e, także A Sting zlotów nie, nie ma takiego zdrowia, żeby co tydzień grać. Zlotów tam. religijnych, bo on jest wykorzystywany także do takich tam imprez religijnych. Chodzi o to, że ja na przykład, żeby pojechać do Ikei i kupić sobie szafę i, i parę krzeseł, potrzebuję zwykłej kombi, nie muszę kupować do tego skani z wielką naczepą. A stadion to jest właśnie, żeby przewieźć meble, kupili skanie. Bardzo okazyjnie, nawet gdyby ją kupić, to ona mi na grzyba jest potrzebna, żeby przewieźć moje meble. Nawet nie mam gdzie zaparkować, musiałbym ją zaparkować tak daleko, żebym pieszo i tak z tymi meblami ganiał. I to jest ten problem. Jest wybudowany stadion na euro, wyjeżdża euro, i nie da się go zagospodarować. Nie ma takiej. Nie ma sensu, nie ma. Yy, ilość koncertów, które przyciągną 60 tysięcy zamyka się na palcach jednej ręki, a ja tak, cały wyrobią. czas nie gra, e, mają chłopaki przerwy. No, teraz y będą grali na Bemowie. Tak. Ale mogliby normalnie zagrać na przykład na, na, na narodowym. Pytanie, dlaczego nie zagrają na narodowym, tylko na... Na, na, bemom. na, na bemom. jest jest nie taniej. No zdecydowanie. Słuchajcie, te, te mityczne firmy, które tam będą wynajmowały biura, no dobra, No to jest tak jak sprzedaż wipowskich w Gdańsku właśnie. No. Te sklepy i tak dalej, i tak dalej. No jestem ciekaw, jeśli to pójdzie w tym kierunku, to może faktycznie go wziąć i zburzyć i postawić tam biurowiec, znaczy... jeśli, jeśli sklepy i firmy mają do docelowo znaczy, przynosić A tak, ulicy mają na przykład, przygotowując się do Olimpiady, mają bardzo dokładnie rozpracowane i jest masa obiektów, które już na starcie planowania, będąc budowane, są budowane jako obiekty czasowe. Są inaczej zupełnie projektowane, żeby nie kosztowały dużo pieniędzy, żeby było łatwo je rozebrać potem, wykorzystać. Albo, albo, są, albo są planowane pod społeczności lokalne, albo są planowane i część zostaje kompaktowo, na przykład hala jest przewidziana na określoną liczbę miejsc, część trybun się rozbiera i są przewożone do innego, Miejsca w kraju, w którym będą potrzebne do innej hali, która jest dokładnie tak samo zaplan zaplanowana, i część tych trybun, które będą w Londynie, można wykorzystać później w innym miejscu, gdzie montuje się je przy pomocy takiego samego. No, ja mówię zestawu. właśnie, ja mówię właśnie o tym, wywalili tak samo... który jest nijak wpisany w ogóle w okolice. Ale to jest Był takie polskie. Strukturę. W Kielcach zrobiono dokładnie to samo. Jak, jak wybudowano stadion w Kielcach, wtedy to było takie absolutne nowo, że się powstał taki stadion. Pierwszą rzecz, którą zrobił prezydent to było tak, że miejsca na tym stadionie tak naprawdę były za pół darmo do wynajęcia przez sklepy i, i, i tego typu instytucje. Pierwsza podstawowa sprawa to była taka, że budowa stadionu nie została do końca ukończona i ta budowa tych wszystkich do pomieszczeń, on tak już wygląda, on jest ukończony. Ale, ale do tej pory te pomieszczenia nie są wykończone. To jest raz, a dwa, że nagle się okazało, że nawet jeżeli one są tanie, to po prostu w Kielcach nie ma na to zainteresowania, nie ma na to chętnych. Dlatego, znaczy, że jest... Nie... Mimo, że jest to centrum miasta, okazało się, że jest to miejsce po prostu mało atrakcyjne mm. dla tego typu rozwiązań, bo jest jedna duża ulica, a potem jest galeria, która tak naprawdę wypełnia cały handel w Kielcach i nagle Słuchajcie, sprawa się bo, kończy. Bo stadion... I tak samo jest teraz z tymi stadionami tutaj. Bo nie, nie ukrywajmy, że klocek, w którym wsiadasz do windy, jedziesz do konkretnego biura jest wygodniejszy niż wielki owal w którym ty musisz łazić i szukać tego biura. A no. jak źle postawisz oczywiście... samochód, to będziesz o, chodził tak, dookoła. Więc oczywiście można się oszukiwać, że znajdziemy biura i tak dalej, ale jest to po prostu niefunkcjonalne, bo już dawno stwierdzono, że te klocki wysokie są po prostu lepsze. Gdyby było inaczej. Poza tym nie wierzę, żeby on był jakoś szczególnie konkurencyjny pod względem ceny za, za, za metr kwadratowy wynajmu takiego biura. No, no i to, to też jest. To znaczy też... ja widziałem stadiony, oczywiście, które są w centrum miasta i w których są sklepy restauracje, na przykład stadion Slawi Praga, bardzo ładny stadion, elegancko wkomponowany w tkankę miejską. Ale mały. No ale taki jest im potrzebny, mają mały, to fajny To taki stadion. jak ten drugi stadion po drugiej stronie Wisły, co nie wiadomo jak on się nazywa do dzisiaj. Tak, tak. ale tak, jest kompaktowy, no bo on jest mały. Mimo, tak. Tak, no, że ten... zasponsorowany przez miasto, czyli przez nas wszystkich. Tak, tak. No ale on, on tam pasuje, to jest taki, tak? jak był artysta, cze, zna, znany w, w, w, wcześniej jako Prince, to teraz jest stadion, tymczasowo znany jako Pepsi Arena. <śmiech> tak, tak, no, i, no, i, no ale Prince powrócił. No tak, no, tak ale, na przykład, ale na przykład na stadionie typu Camp Nou, to z trudem zjesz kanapkę w, w, w ciągu dnia, z trudem napijesz się piwa w jednym z dwóch barków, które są i nie są w, w stadionie wmontowane, tylko są w, y, obok, tak? czyli obok mini-stadii. Yy, sklepu tam żadnego nie znajdziesz, bo, bo nikt cię w ogóle nie wpuści. Tak samo jest na San Siro. To już mówiliśmy na podcaście, że na San Siro to na przykład depozytu nawet nie ma. Nic nie ma po prostu, tak? Santiago Bernabeu też jest jeden sklep, y, duży, bo duży klub. No ale to wiesz, no, ale to jest tak To są trochę... stare stadiony, tak? Ale, to jest trochę inna historia. No. Ale y, czy, czy, czy, y, po, po co, to jest miejsce, do którego udajesz się specjalnie po coś. Jeżeli ten stadion żyje życiem klubu, to on żyje, bo tam są klubowe pamiątki, no. bo tam są klubowy cmentarz, jest na stadion, na przykład teraz w Barcelonie będzie możliwość wmontowania w, w swoich prochów. Tam. Na Murawie, możesz za nim <śmiech> Tak. Ta. Ta. Ta. I takie w katedrach przecież depczesz. po. No, tak. po i taki fragment trawy po prostu Polonii, na krzyżyków w czasie gry. Na Polonii Warszawa jest. amerykańskie, amerykański, tak płasko. Jest kilkunastu ludzi pod murawą. Także to prawda. Dobrze, słuchajcie. Idziemy na mistrz, To jest masakra. Nie jakieś był trzygodzinny podcast. Słuchajcie, północ, jak ja wrócę teraz do Spraw Ja cię odwiozę. Ech. No, to tą deklarację możemy zakończyć. Tą deklarację możemy zakończyć. Pół Miłych snów, drodzy domu, słuchacze. E, Miłych snów, że za godzinkę wrócę. Tak. Żegnają się. Michał Zawada. Redaktor magdziesz z duchem. Tak, tak. Redaktor Emeryt. Jedny z kawał. I I ja. I ty.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 W zepach, trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Richard choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie.